Noce na odwyku, chyba wszystko działa, jesteśmy w dwóch stacjach jednocześnie i kto wie ilu jeszcze tam czajników tak zwanych się podpięło pod, pod kanał i siedzi i ten, dobrze, noce na odwyku się zaczną za minuty 3 i 28 sekund. Cindy Lauper, taka pani. mi opada, odpada co jakiś czas yy, ten. na czacie, który jest nas na www.justin.tv slash odwyk się zgromadziła liczna publiczność i opowiadają i patrzą co się dzieje ktoś zaczął temat gejów znowu jesteście nienormalni ludzie z tymi gejami Już to jest dzwoni, ale ja nie odbieram, bo się jeszcze nie zaczęło oficjalnie. Musi się zacząć oficjalnie od sygnałówki. Sygnałówka będzie niedługo. Just a moment. dobry, Noce na Odwyku się zaczynają, bo nastąpiła środa, godzina 23.01, a ja jestem w ogóle nie w nastroju i to właśnie chyba dobrze, bo jak nie jestem w nastroju, to przeważnie takie audycje dobrze wychodzą, tak jak to ja na wstępie powiem. Nazywam się Martin Lechowicz i prowadzę noc na Odwyku i stronę odwyk.com, gdzie ludzie przychodzą, ludzie nierzadko zachlani też czasami macie okazję tutaj posłuchać właśnie wieczor wie wieczorami środowymi takich ludzi, bo dzwonią na przykład teraz w czasie audycji i mówią eee, wiem, że piwa na przykład, że tydzień temu ktoś chyba był też, ale oni mili są przeważnie, nie mnie nie wyzywają, tylko się chcą pośmiać i pobawić. To bardzo dobrze. Jose Nyszyn pada wielebny Martin Lechowicz. No, nie lubię, nie, nie lubię. Jak coś to Baron, Baron Martin Lechowicz, i tak, o czym tutaj się gada? Dla tych, co są nowi i nie wiedzą, na no, razie nowych nie ma jeszcze, ale przychodzą z innych kanałów, bo na innych kanałach jest jeszcze nudniej. Nie przychodzą i patrzą i mówią sekta. No i całkiem, całkiem nie bez powodu mówią, że to sekta, bo tutaj czasem czasami pada słowo Bóg, co chwilę, często. I Jezus pada też, Jezus jak pada to już w ogóle. Jezus pada trzy razy. To Taki żart miał być nie głupi. Ale tak, to w każdym razie nie gadamy o głupich rzeczach. O głupich też, bo czasami temat schodzi na różne dziwne poboczne wątki. A czasami jest główny, a czasami nie ma. I dzisiaj to będzie jeden z tych dni, kiedy akurat dzisiaj nie ma chyba. tutaj przygotowuję, bo mam pełno okienek pootwieranych, nie wiem skąd się wzięły te wszystkie okienka. To ja zacznę dzisiaj nocy na odwyku, od może jakiegoś tematu, co? W ogóle dzisiaj trochę zajęty byłem, ledwo zdążyłem, prawie zapomniałem, że noce są, bo się zajmowałem studiowaniem programów do prowadzenia księgowości yy, i to jeszcze brytyjskiej. <grytyjska> gdzie 94 a, a, a. na czacie. A, czad jeszcze, czad nie powiedziałem, gdzie jest czat. czat jest na stronie www.odwyk.com To jest jedynie słuszny czat, bo jest jeszcze drugi czat, który jest zupełnie niesłuszny. Yy, I nie wiem, czy tam coś się dzieje. Na stronie www.czat.kontestacja.com jest, bo na y, w radiu, w wielkim, potężnym radiu kontestacja też idą noce na odwyku zupełnie jako taki audycja niemisyjna. Więc dla tych, co się spodziewałem, że będzie o wolnym rynku, wolności czy czymś, to, to, to nie będzie. nie. Będzie, jeżeli już będzie o wolności, to będzie o wolności człowieka osobistej. A swoją drogą to jest dobre pytanie. Zacznijmy od tego, jak myślicie ludzie na czacie? Takie ogólne, powszechne, chcę wiedzieć, jakie jest wrażenie. Pytanie rzucam. Czy chrześcijanie, ogólnie tak mówimy, bezdefiniowania. Czy chrześcijanie, jak według was, są ludźmi bardziej wolnymi czy mniej wolnymi od ateistów? I teraz wyjaśnię, o co mi chodzi. No bo chodzi o to, że właśnie o nic mi więcej nie chodzi. Nie będę podpowiadać. Są bardziej wolni, czy są mniej wolni? I dlaczego? Takie pytanie piszcie teraz na stronie www.justin.tv albo na www.odwyk.com Albo dzwoncie. Dobra, o, ktoś mówi wolni. Wadek mówi mniej. Jebany je, zerca. Mówi też, że mniej. Mniej wolny mi. O, jedni bardziej wolni. O, dobry temat. Teraz ludzie mają inne zdanie. Zibi, no co witamy. Audycja na żywo. Halo. Cześć. Cześć. No, słyszę, słyszę. O, działa. No, jakie masz zdanie na ten temat? Halo? No, na, na wizji Cię widzę później, niż, niż Cię słyszę na Skype'ie, także z, ja przez tylko Skype może... Czy no. Skype'a, no bo tutaj to muszę wyłączyć stronę www.com... Wyłącz, bo tam się nic nie dzieje, to ja jestem w tym Skype'ie wcześniej. No właśnie, dobra, okej. Okay. No. Mamy połączenie, to, to mamy, tylko mam... to chciałem wiedzieć. Mhm celem przywitania ja jestem Zbyszek i, i Cześć, w ogóle o, ostatnio przypadkiem Cię odkryłem o, jak zmiażdżyłeś pewnego księdza <laughs> I, no, i bardzo mi się spodobało i, i ten i to może wst celem wstępu, myślę, mm. że teraz będę słyszał wszystko tak, Tak. jak na tym Skype'ie bo Pewnie. w tej chwili nie, nie będę zabierał głosu tylko chciałem się przywitać, ok? Dobra, dobra, okej okay. no. czyli jakby coś to no, zadzwonisz no to jeszcze na to na razie, dobrze tak, tak. Fajnie, to był Zbyszek i zadzwoni jeszcze chwilę, więc widzieliście jak się gada, gada się fajnie i każdy może zadzwonić, to jest po to jest ten program ogólnie. Aha, ja sobie przypominam, że jakiś czas temu ja miałem, już miałem taki plan, jak mi tematy moje nie wychodziły, że może zrobimy tak, że, że po prostu zadawajcie pytania i już, a ja będę odpowiadać albo jakieś tam problemy, albo coś takiego. W no każdym razie czat cały czas funkcjonuje, ja sobie czytam. Ja chciałem zobaczyć, co ludzie powiedzieli. Więc ludzie mówią tak, na to pytanie, czy chrześcijanie są bardziej wolni niż ateiści? Mówią mniej, bardziej wolnymi, mniej wolni, są szybsi. Dobra, najbardziej bardziej mi chodzi o uzasadnienie. Sześć, czciciel Złotego Cielca mówi, że chrześcijanie są mniej wolnymi niż ateiści ludźmi, tylko że większość ateistów to dupa. No to trochę jest jakieś już pierwsze zaczątki jakiegoś argumentu, ale może tak, dlaczego? Dlaczego? Why? E, znaczy, Chrystusowi są wolniejsi od tych przeintelektualizowanych ludzi? Druga odpowiedź. To jeszcze trochę z, nie, nie o to mi chodzi. Dobra, rzuć jakieś uzasadnienie, co? Według Biblii, może, bo tu jest, e, no właśnie to ja tutaj gadam w tych swoich programach o Biblii, a nie o kościołach, nie o tym, co tam kto sobie wymyślił, tylko co ta książka po prostu mówi. I według tej książki to słowo wolność pojawia się w kontekście chrześcijaństwa bardzo często. I w listach szczególnie widać, nowy testament testa się składa w większości z listów, a nie z Ewangelii, jak niektórzy pewnie myślą sobie. I w tych listach apostoł Paweł w szczególności, on bardzo porównuje ze sobą dwa sposoby myślenia, patrzenia na świat. Pierwszy to jest sposób patrzenia na Boga, świat, wszystko. Jest taki. I to pewnie taki macie że Bogu, Bóg, robi, Bóg się zajmuje człowiekiem w ten sposób, że daje mu nakazy, daje mu zakazy i daje mu, mówi to rób, tego nie rób. I, i człowiek ma przestrzegać zakazów albo nie. nie. Czyli mniej więcej to samo, co mówi Kościół i co, jak mnie wychowali i wszystkich, większość chyba z was, nie? Też. No i jeżeli się tak popatrzy na tą, na Boga, że to jest gość od nakazów i zakazów, no to faktycznie, to co to za wolność? To, to żadna, nie? No to, to jak w więzieniu, nie? albo w przedszkolu. To rób, tego nie rób. Dobra, ale to jest to właśnie o czym mówił apostoł Paweł jako ta pierwsza rzecz i to gorsza. On to nazywał życiem według prawa, czy tam zakonu, jak jakiś dziwny tłumacz tłumaczył prawo. Życie według prawa, czyli no właśnie przestrzegania zasad i tak dalej, życie według prawa, nie? Jak się żyje według prawa, to według niego się nie jest wolnym, ale on powiedział, że to nie jest chrześcijaństwo no, zaskoczeni, surprise, to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. I teraz się człowiek może okazać, nagle sobie pomyśli, że to znaczy to, co mnie uczyli w życiu, że Bogu chodzi o te nakazy, zakazy, żyj według przepisów, przykazań, to to nie jest chrześcijaństwo. I ja odpowiem na to dokładnie. To nie jest chrześcijaństwo. No, i to, co mówi apostoł Paweł, że to, czym jest chrześcijaństwo, to on to nazywa życiem według ducha w w kontraście, do w kontraście do życia według prawa i nazywa to właśnie wolnością. Żyjcie w wolności, mówi. życie według wolności. I on to podsumowuje tak. Wszystko mi wolno, jako chrześcijanowi, ale nie wszystko jest pożyteczne. Ale to, że zaczynam od wszystko mi wolno, to to już jest sprzeczne z tym, co my mamy wbite w głowie przecież. Przecież nas wychowali, że bycie chrześcijaninem polega na tym, że mi kupę rzeczy nie wolno. Nie wolno co chlać, palić, pić, już było, że chlać. Nie wolno studzą żonom i nie wolno się łajdaczyć, kłamać, oszukiwać i, i tak dalej, nie? Nie wolno. A teraz przychodzi apostoł Paweł w Biblii? Czy przychodzi? 2000 lat temu już przyszedł, to już od 2000 lat jest napisane i daj tego nikt nie czyta. Ale jest napisane tak, że mówi wszystko nam wolno. I tym się różni chrześcijaństwo od Starego Testamentu. I to jest coś, co ja bym strasznie chciał, żeby ludzie zrozumieli zanim będą w ogóle oceniać chrześcijaństwo, albo mówić, że mi się to podoba, nie podoba, ja chcę być ateistą, wypinam się na tych wszystkich księży, kościoły i tak dalej. No się wypinaj, ale najpierw przeczytaj Biblię, dowiedz się, że chrześcijaństwo jest co innego niż, to jest co innego niż tobie mówili, no, według Biblii w każdym razie. No i to jest taki problem z tymi, e, z czytaniem Biblii. Właśnie, że robi się trochę sprzeczna z ogólnym pojęciem. Spraw. No. I dlatego mam roz, roz ze strony www.odwek.com, bo no bo skąd się biedni ludzie mają o tym dowiedzieć? No musieliby przeczytać taką grubą książkę. A komu się dzisiaj chce czytać? No to jest tak naprawdę nie taką grubą. Nowy Testament wystarczy, to taki mniejszy. Teraz zobaczę, jak on wygląda, gdzie on jest. Gdzieś tu mam. A, mam! Dostałem w prezencie w ogóle. A, taka gruba książka. No komu się to chce czytać? Kurde, ktoś to czytał w ogóle? A zobaczymy Nowy Testament, odkąd się zaczyna. Du, du, du, du. Tu mam takie, takie wyżłobienia, bo dzięki temu sobie można fajnie, szybko znaleźć. Ech, tu jest, prawie Od Odtąd tyle jest Nowy Testament. To jest, ta, to jest ta mniejsza część, ta malutka, no bardzo mała, nie? W porównaniu z tamto, czyli no da się wytrzymać i co jeszcze powiem, dobra, no to teraz po tym wykładziku, co wy myślicie dalej o tej wolności, czy chrześcijanie są bardziej wolni, czy nie, Gamil mówi na czacie chrześcijanie mają z góry narzucone ograniczenia przez Boga na przykład, ateiści nie są skrępowani żadnymi zakazami o, i to jest właśnie powszechne rozumienie tego właśnie, o czym ja teraz mówię nie, czyli powiedziałem coś i mnie nie dalej nikt nie zrozumiał kończymy tę audycję chyba, bo no, nie chce mi się powtarzać nie chcę mi się pytać, właśnie mówię, że chrześcijanie, ci biblijni, nie mają z góry narzuconych ograniczeń. To są to wszystko, ci ludzie, co mają narzucone z góry ograniczenia, to oni się może nazywają chrześcijanami, oni może odzą do kościołów, oni może przestrzegają tych wszystkich przykazań, ale to nie są chrześcijanie. No, ale kontrowersje machnąłem, nie? A ktoś niech zadzwoni się ze mną nie zgadza. No ja podaję numer telefonu. E, www, zaraz, www, nie, jakie www? Przez Skype'a można dzwonić na odwyk.com, a przez telefon 222-195-321. Gamin mówi, a to jednak jest sekta. No jest sekta chrześcijan, tak ich nazywali tu w tej Biblii. Falen mówi, nie zabijaj, to jest ograniczenie. No jest ograniczenie Falen. jest, ale chrześcijaństwo nie polega na tym, to nie jest sedno chrześcijaństwa, żeby przekazać, przestrzegać przykazania, nie zabijaj. Jeżeli ktoś przestrzega przykazanie, nie zabijaj, to znaczy że jest moralnym człowiekiem i może być ewentualnie, jeżeli chodzi o religię, Żydem, bo to jest do Żydów przykazanie, ale chrześcijaństwo na czym innym polega? Dzwoni Kamil i zobaczymy, co powie. Cześć, Kamil. Cześć, Martin. Co myślisz? Wolność o, której mówi... wolność, o której mówimy dzisiaj, to nie jest ta sama wolność, o której na przykład dyskutujemy w kontestacji. Dlaczego? A wolność ma czysto. Ta wolność ma tutaj czysto subiektywny charakter. Oczywiście, że jeżeli patrzymy z zewnątrz, że ktoś tam nie chodzi do burdelu, nie chleje, nie dźba, no. to, to możemy sobie pomyśleć, że on jest mniej wolny od, od tego obserwującego, bo nie może sobie pozwolić na te lub inne rzeczy. Na pewno mniej wolny czuje się człowiek, który chodzi do kościoła z musu, bo tak każe tradycja, rodzina mhm. i to faktycznie może być uciążliwe. On, on nie czuje się wtedy wolny no tak, to jest oczywiste ale ja, chrześcijanin, który wystrzega się czpania, picia i robienia innych złych rzeczy, on to robi on, on, on czuje, że to robi dobrowolnie mm -hmm. on się cieszy z tego, że robi dobre uczynki no ale to, to, to nie traktuje tego jako mózg bo trochę powiedziałeś sprzeczną rzecz ze sobą bo powiedziałaś, wystrzega się, czyli pilnuje się, żeby tego nie zrobić jednak no. czy nie? No wystrzega się, no po prostu nie lubi tego robić. No. A, nie lubi. No a to jest różnica. No i dobra, i teraz dlaczego takiego człowieka nie można nazwać, że to jest wolny człowiek? On robi wszystko, co chce. A że po prostu nie chce chlać, no to, to nie chce, no każdy ma inne opodowania, nie? Ale no... No tutaj czy to, jest ta wolność nieco... jest subiektywna, ta wolność jest subiektywna. Dlaczego ja na przykład subiektywne? nie kradnę, No. Bo, bo to jest moje prywatne poczucie, a nie czyjeś. Ale co cię ogranicza? Możesz kraść czy nie? Mogę, ale nie kradnę, bo no. nie przynosi mi to pożytku. Nie masz ochoty już, nie? Ale skoro mówisz, że możesz kraść, to znaczy, że masz wolność jednak. To nie możesz powiedzieć, że to jest subiektywne uczucie, bo ta wolność istnieje. No, jesteś wolny. Możesz kraść, możesz nie kraść. Nie chcesz kraść Subiektyw, akurat, ale... Dlatego, że nie kradnąc, nie kradnąc, nie czuję się ograniczony i nie czuję dyskomfortu psychicznego z tego powodu. A... Osoba, która, tak zwany praktykujący, on, powiedzmy, musisz chodzić do kościoła, bo inaczej to jest grzech, to jeżeli on nie pójdzie, no to będzie czuł jakiś tam dyskomfort. No tak. To, to, to, to, to, to będzie numer jeden, nie dlatego, że chce czy nie chce, tylko dlatego, że musi. No ale dobra, to może każda wolność jest subiektywna, bo każdą można sprowadzić do tego dyskomfortu albo, albo czegoś takiego, nie? No nie, no wolność w życiu społecznym nie jest subiektywna, nie jest bo tak jest samo. prześlona przez prawo. No ale to nie musisz, ale... co to? Tak. Jak go nie przestrzegasz, to co? To, że prawo mówi, nie przechodź na czerwonym świetle, to znaczy, że tak ludzie robią? No nie robią, więc to dalej jest subiektywne. No, ja czasem przechodzę, ale... <laughs> no prawo to nie jest rzeczywistość, to jest po prostu taki nakaz albo zakaz. No, ale to dalej jest subiektywne. Ja bym bardziej powiedział... Ja bym tego nie nazywał wolnością, ale bardziej swobodą, to o czym dzisiaj mówimy, ale no dobra, nie kłóćmy się o definicję. To jest, to jest troszeczkę inna rzecz niż ta, o której się mówi właśnie na gruncie społecznym. No w każdym razie ja uważam, że, że chrześcijanin wcale nie musi czuć się bardziej zniewolony niż ateista, wręcz przeciwnie. Ateista przez rozwiązły tryb życia może wpaść w prawdziwe niewolnictwo, jak na przykład uzależnienie się od alkoholu, narkotyków. No właśnie. No Zastanawiam się, dlaczego ludzie na to nie zwracają uwagi, że ci wszyscy ludzie, co niby robią, co chcą, to tak naprawdę oni są, no nie wiem, jak się na nich patrzy, to wydają się, jakby byli niewolnikami. taki zombie. Oni robią nie, już nie to, co chcą, tylko to, co muszą. Oni muszą zachlać się, bo oni nie potrafią żyć inaczej. Nie? No, nie wiem, jak się widzi pijaka na ulicy, tak. człowiek mówi: Jaki to wolny człowiek, bo może się zachlać. No, może się zachlać, tyle że nie może się nie zachlać. To, więc to jest mniej wolności, nie? To ja mam wybór: mogę się zachlać, mogę nie zachlać. On nie ma już żadnego. No, wiem także. No, alkoholicy, którzy się próbują leczyć, właśnie mają taką zasadę, że oni mówią, że stracili kontrolę nad swoim życiem. No tak, to I prawda? O, o, od tej tezy zaczynają swoje leczenie. No. No to o, też jest. Ogólnie dobra zasada, żeby zacząć być wolnym, trzeba najpierw przyznać, że się tej wolności nie ma. Jeżeli się jej nie ma, faktycznie, nie? Bo to ktoś powiedział, że najgorszy rodzaj niewolnika to jest taki człowiek, który myśli, będąc niewolnikiem myśli, że jest wolny. I to chyba się zgadza też w tym przypadku pi pijaków różnych. Nie? Fajny temat się rozwija, a ja chciałem troszeczkę wrócić do, do tego, który nie został dokończony w zeszłym tygodniu, bo była krótka a, dobra. spotkanko. Okay. E, no ja sobie przeczytałem te 15 tez i generalnie mi się Właśnie. bardzo podobają, dlatego e, podam zastrzeżenia, bo ja tak zawsze mam, że jak coś mi się podoba, to, to mówię o minusach, a jak mi się dobra. coś nie podoba, to próbuję znaleźć Tylko, Tak, to no, zacznijmy, e... trzeba przypomnieć ludziom, o co chodziło. To powiedz tak w skrócie. To ja powiem? E, to jest... To powiedz. To ja powiem. W skrócie chodziło, że dostałem list od jednego człowieka, który wymyślił i napisał 15 tez, takich, takie odniesienie do tego, co Martin Luther zrobił kiedyś, przybił na tam drzwiach w kościele w Wittenberdze, 95 tez, czyli takie propozycje zmian, albo raczej wezwanie takie bardziej do zmian, co trzeba zmienić w kościele, żeby było lepiej. Więc ten człowiek teraz napisał 15 takich nowych, no i teraz kontynuuj, teraz ty już... No i takim głównym przesłaniem tego, do czego dążą te wszystkie tezy, jest oczywiście odbiurokratyzowanie Kościołów, zmiana strukturalna. Aha, tak jest, Marcin, zmiana Marcin struktury. Luther, mhm. to prawda, dokonał reformy, to znaczy wrócił do biblijnego rozumienia. Ewangelii, mm -hmm. czyli zmiany czysto teologiczne, a, a nie zmienił struktury Kościoła. To prawda. Jeszcze Tylko przypomnę, że na początku... Na poczeniu... Tylko powiem, że na początku XIX wieku, czy były potem jeszcze następne, kolejne etapy jakby tych reform i Kościół Zielonoświątkowy, który tak dziwnie powstał na początku samym XX wieku w Stanach, się tak zaczął taki wybuch, on z kolei przywrócił pierwotne znaczenie Ducha Świętego, który zaczął być zupełnie realny w Kościele, a nie tylko taką teorią. I to była kolejna zmiana. I teraz ten człowiek od tez mówi, że jedna zmiana, która pozostała jeszcze, to jest zmiana struktury, całej budowy Kościoła, bo on, ten Kościół ciągle wygląda jak Kościół katolicki właściwie. Wszystkie Kościoły wyglądają jak Kościół katolicki, nie? Tak, on no. się rzuca na usta powiedzenie, małe jest piękne, bo im właśnie <laughs> chodzi o to, że trzeba się łączyć w grupy, oczywiście to na zasadzie pełnej dobrowolności, to też jest związane z tą wolnością. Ten, pro, ten, ten projekt nie wypali, jeżeli ludzie będą czuli jakiś mózg. No, prawda, a prawda. Dlatego, że tutaj wymaga się zaangażowania od każdej szarej jednostki, a nie tylko od liderów. No, Każdy właśnie. może sobie przygotować e, jakieś tam kazanie, mowę, jakkolwiek to e, nazwiemy i. Ale nie i każdy. O tym innym. Nie każdy, bo on. Ten człowiek postuluje to, co było w Biblii. W Biblii nie było on powiedziane, żeby wszyscy robili wszystko, tylko żeby było wszyscy. E, wszyscy... E, współistnieli chrześcijanie ze sobą jak organizm, czyli jak, tak jak ja tu jestem. To ręka robi swoje, druga robi swoje, oko robi swoje, mózg robi swoje. Każdy robi swoje, ale nie ma czegoś takiego, że, jest, że się ciało składa z jednego mózgu, a reszta siedzi i czeka, co mózg mówi i nic nie robi. Nie? Każdy coś ma robić, ale nie wszyscy wszystko. Tylko specjalizacja. Tak mi się to, no tak to w Biblii jest napisane. Nie? Jeśli chodzi o, wy, o rozmiar tych kościołów, oni mówią, że tak do 15 osób jest fajnie. Ja bym no właśnie, powiedział, że powiedział. Y, <kluzny> powinien być na tyle, mo, mo, może być duży, du, duży, ale do tego momentu, do którego osoby siedzące po dwóch różnych krańcach kościoła będą, nie będą się czuć jako obce względem siebie. No ja się zgadzam, właśnie byłem w takich, w kościołach w sumie, pamiętam, kościół baptystów w Krakowie i tam było, no, z 80 osób czy coś, ale to była jeszcze ciągle wielkość taka, że wszyscy się znali każdy tutaj, każdego, no, może tam z wyjątkami, ale się jednak znali i to było to poczucie rodziny takiej, że jesteśmy ze sobą związani, pomagamy sobie, więc da się nawet więcej ja nie wiem, czemu ten człowiek mówi, że ile tam 15 osób, grupa najwyższa tak, tak. nie, to przesadził trochę chyba Zresztą w tych czasach, też, kontakt jest mieć łatwo ze sobą. To może być więcej osób trochę. Niekoniecznie też się zgadzam z krytyką, że etykietkowanie tych kościołów protestanckich, nie tylko protestanckich, było czymś słym, No To jest właśnie fajnie. Ja lubię, ja lubię jak jest konkurencja, nawet no. na tym gruncie. i Wiesz, ludzie są różni. Jeden jest melancholikiem, drugi jest sangwinikiem, jeden jest zamknięty w sobie, drugi jest otwarty na ludzi. Je, jednego no. do Boga, Jednego do Boga prze, przekonają organki, a drugiego jakaś taka skoczna muzyka gitarowa. Słusznie, ja ten... ten jego punkt też podkreśliłem sobie, że tutaj to bym polemizował. No. A poza tym, jeżeli się zdrazimy do, do baptystów, to możemy iść do zielonoświątkowców i e, nie ucierpi na tym całość chrześcijaństwa. A tak, jeżeli wszystko byłoby pod jednym szyldem, no to no on mówi, tak jak jeden był... wielki moloch. No właśnie, właśnie. Także on musi to chyba to przemyśleć jeszcze ten punkt trochę no ale, znaczy jemu chyba bardziej chodziło o to, że właśnie Kościół Baptystów to nie jest taka, taki jeden lokalny tam 50-osobowy kościół w jakimś mieście, tylko to jest większa organizacja i ona się mhm. trzyma strasznie osobno, ona naprawdę robi wszystko pod siebie, bo te, te denominacje są zamknięte strasznie No mimo wszystko one tam współpracują między sobą, ale to jest strasznie z... słaba ta współpraca no. to zawsze był problem taki żeby robić coś razem, to kościoły protestanckie to mają problem zawsze a na koniec to ten punkt trzynasty, czyli nie wiem, czy to był trzynasty, w każdym razie chodzi o tą pamiątkę kolacji, że no, no. całe wino, cały pucharek i chlebek normalnie jak, tak jak było. A mi się to podoba A, właśnie. No. Tak, no w sumie też, ale jest jedno, ale to, to w szczególności mam pytanie też do wyznania do rzymskokatolickiego no. I, i odnoszę też do tego, na przykład jeżeli ksiądz jest Leczącym się alkoholikiem. Jak prawo kanoniczne to określa? Co on ma w tym kielichu? Powietrze, wodę, sok, czy naprawdę wino? Jeżeli ma wino, no to wraca do ciągu, więc ja sobie nie mogę tego wyobrazić. No wiadomo nie, że każdy alkoholik powie, leczący się, czy narkoma, że najmniejsza dawka, na, najmniejsza dawka powoduje powrót do ciągu, czyli. A, a jeżeli na przykład. <śm> No tutaj, właśnie. Czy ktoś wie, co robi ksiądz, który by miał problemy z, alko z alkoholem? Nie pije wina? Niech ktoś tak nie na może. W przypadku tych reformatorów, czy dla osób y, uzależnionych od alkoholu byłyby oddzielne takie grupki drobne, A. bo wiadomo, no, dodawanie im tego wina no, to jest y, spędzenie ich w ciąg z powrotem. I... Znaczy, wiesz A, jak co, mówię, ja nie wiem, ja... można liczyć na cud trochę. Czy nie? No, ale jest, jest, jest to duże ryzyko. Badania pokazują, że naprawdę powrót do picia kontrolowanego, czy brania, jeżeli znasz jakiegoś narkomana, tak, który... to od małej ktoś, ilości wiesz, się... No, tak, zaczyna. To jest powrót do brania kontrolowanego jest prawie, że niemożliwy i zawsze kończy się stoczeniem do dołu, z powrotem. No tak, no, tak to, to w większości przypadków wygląda. No tak. No nie wiem, ja, bym, ja tu jestem radykalny. Ja uważam, że Bóg bardzo aktywnie... No, jeżeli ktoś go szuka, to on bardzo aktywnie uczestniczy w tym jego życiu i, i takie rzeczy, że... No ja wiem, jak ludzie potrafili z, zerwać z nałogiem z dnia na dzień z po, pod wpływem Boga i nie mieli ciągu. I to było dla mnie, ja wiem, niewytłumaczalne to jest w ogóle dla mnie, jak się takie rzeczy dzieją. Znaczy, ja nie wiem, czy to są wyjątki, czy to można liczyć, że to każdy tak będzie miał, nie? Ale no nie, nie wiem, ale ja bym to, tak czy inaczej, ja bym to zostawiał indywidualnie każdemu, a nie jakiemuś odgórnemu hmm. zarządzaniu w kościołach. Że, tobie, że wszystkim wolno, albo wszystkim nie wolno. A niech se każdy sam wymyśli, czy mu wolno, czy nie Tak, to ale żeby, żeby nie było potem, że, że jeżeli ktoś na przykład boi się powrotu do picia, będą go wytykać, że o, nie pijesz wina, czyli no to nie przestrzegasz właśnie. tego, co sobie To właśnie sobie o tym mówię, że... że nie wolno wytykać, bo to nie jest niczyja sprawa, tylko tego jednego gościa, nie? Jak ma problem, to ma problem, to on ma zdecydować, to jest. A z drugiej strony przecież jest napisane, że dla pijaków nie ma miejsca. No nie ma no więc, ale jak ktoś kiedyś był jakimś tam, no, a potem się zmienił, no to przeszłość za nim jeszcze idzie trochę. No. No nie ma tak, żeby no. się przekreślić, by zniknęła, no. Okej, okay, to tyle. Może Dobra. zadzwoni ktoś, kto zna Złaśnie. odpowiedź na to pytanie o księdzu. Właśnie, co z tym księdzem? Ja też nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale ciekawe to jest dla mnie. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję, to widzę. To był Kamil. I Waldek na czacie mówi, że wolno. Że wolno temu księdzu pić, tak? Ale nie, nie, to nie było pytanie. Pytanie było, czy jak ksiądz miał, jest jakiś ksiądz, co miał problemy z alkoholizmem, to potem jest takie coś, że on powinien już nie pić nigdy alkoholu. A podczas mszy musi. Więc co ma zrobić? I co mówi na ten temat prawo kanoniczne? Niech ktoś powie. Fallen mówi: Pytałem się księdza z ciekawością na, na religii o tym winie. Mówił, że jest bardzo słabe, niedobre, ale bez wina msza jest nieważna. Mm, no dobra, no nie wiem, że to mi chodziło. Dobra, to Hubert. Pierwszy dzwonił. Hubert, cześć. Cześć, Martin. Cześć. A ja mam pierwsze pytanie. No, no. Bo... Mówimy napiw o wolności, tak? Tak. E, chciałem się zapytać, jak to się ma do żydowskiego prawa, bo mówisz, że e, wszystkie przekazania są skierowane do Żydów. No tak. A, a chrześcijanie to teoretycznie powinni przyłączyć się do Żydów, jeśli chcą e, wierzyć w Jezusa, tak? Czy nie? No, będziesz, co można myśli przez przyłączyć się do Żydów? Bo to był właśnie ten problem pierwszych chrześcijan. To był jeden z, z największych w sumie problemów wtedy. Czy się przyłączyć mają, czy co mają zrobić? No właśnie, co, no mają, właśnie, zrobić? co mają zrobić. No więc to według Biblii to, to, to jest tak dziwnie wyjaśnione, że każdy, kto wierzy w tego Mesjasza, to automatycznie jakby zostaje włączony do tego narodu wybranego. Ale nie ma nigdzie takiego nakazu, że powinien przestrzegać wszystkich obrzędów i tak dalej. Ani, że systemu tego ofiarniczego, ani tego podejścia do, do prawa też nie. Bo to jest wyjaśnione tak, że to prawo starotestamentowe, to na czym się cała religia żydowska opiera, to było prawo nadane przez Mojżesza, które się w sumie skup... polegało na tym, żeby tego przestrzegać, tego nie przestrzegać. Nie? Takie standardowe rozumienie religii, jak każdy ma. I Paweł mówi, że no w ogóle Biblia mówi cała, właściwie Nowy Testament mówi, że ten nowy Jezus, który przyszedł, ustanowił inny, inną drogę do Boga w ogóle, inno, inne podejście. Lepsze niż to stare. Więc mo, może, może, teraz jest taka sytuacja, że możesz albo postępować po staremu, czyli przestrzegać przykazań i tak dalej, wszystkich też zwyczajów żydowskich, jeżeli chcesz dołączyć i dojść do Boga tą drogą, tylko że musisz wypełnić wszystko, to jest niemożliwe. Albo... Zupełnie nowy sposób jest dojścia do Boga i ten polega na tym, żeby wierzyć w Mesjasza. I tyle. I ten Mesjasz odpracował już to, te wymagania prawa, które istniały wcześniej. To jest po prostu taka jakby, ja wiem, patch na, na oprogramowanie jakiś. No. Rozumiem. A, Także to, to nie jest sprzeczne, to... bo chodzi o to, że Jezus wypełnił prawo żydowskie. I dzięki temu jakby zrobił dziurę w tym prawie, taką furtkę, dzięki temu, że Jezus wypełnił, to można za Jego pośrednictwem dostać się do Boga bez tych wymagań już prawa wcześniejszych. No. Mhm. Tak. Rozumiem. No. No co, do, co do wolności, wydaje mi się, a może, może nie chcę mówić, to osoba ateista, tak? bo ateista to jest dość dziwne słowo. Osoba niewierząca na pewno jest mniej wolna od osoby wierzącej. Bo? A... Bo ponieważ e, przede wszystkim jesteśmy całkowicie zwolnieni z e, poczucia śmierci, tak? Jeśli na znaczy? przykład jedziesz motocyklem, tak? No, no. Podróżujesz z terem czy tam motorem już no, nie to, wiem. No to się mogę wczuć w to, no. No, no jedziesz, tak? No przecież to jest chwila moment dni uwagi i na motorze nie żyjesz, prawda? Ktoś ci prawda. wyjedzie z podporządkowanej i cię nie ma. No I to osobą niewierzącą. Na przykład mam, mam dobrego przyjaciela, który, który jest osobą niewierzącą i on nigdy na motor nie wsiądzie, się tego panicznie boi. Boi się Dlatego, śmierci że... po prostu. Boi się śmierci. No. I teraz ty, wsiadając na motor, nie masz takiego stresu, tak? Czyli no nie jesteś ma. wolny. No jestem wolny. Jestem wolny od strachu przed śmiercią. Tak, to jest coś, co rzeczywiście zniewala człowieka. Ogranicza mu wolność. No chyba to jest bezcenne. No, ja bym tak powiedział, tak. No właśnie, dlatego nawet jeżeli chrześcijaństwo zawiera jakieś ograniczenia w sobie, to ilość, albo nie, bardziej waga tych rzeczy, które w których jest większa wolność, jest zagłusza te wszystkie ograniczenia. No po prostu... To, no dokładnie. To no, na przykład uwolnienie przed strachem od śmierci, przed tym takim panicznym lękiem, że nie wiem, co się ze mną stanie, przestanę istnieć, no... No tego nie ma chrześcijanin, który wierzy w tego Jezusa. No nie ma tego, nie ma. To mu znika. No to też jakaś taka ciekawa rzecz. No przy, okazji, wiem, no. przy okazji też pozbywasz się całkowicie. E, takiego lęku, tak? Przed tym, co będzie jutro, masz to całkowicie w nosie. Oczywiście, musisz mieć wpływ jakiś na swoją rzeczywistość, która cię otacza i powinieneś wykorzystywać swoje jakieś tam talenty, które, które dostałeś, ale e, tak naprawdę wiesz o tym, że co by się nie działo, będzie dobrze. No. No, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, więc... No tak jest, to wiesz, że... e, chrześcijanin, który blisko żyje z Bogiem, tak ma, ale w, no, żyje się dosyć długo i po 15 latach takiego życia to trochę ci się może więź zanikać i chrześcijanie co jakiś czas sobie muszą przypominać że na czym polega życie z Bogiem, po prostu, bo... No... Znaczy, Marti, ja mówię Rutyna teraz o takim zabije. prawdziwym, prawdziwym e, byciu chrześcijaninem, no tak? tak, ale czy uważasz. Zakładam, zakładam, że prawdziwym chrześcijaninem jesteś ty, czyli osoba, która na przykład wiła no. e, wieloma językami, tak? Miałeś dar no. Ducha Świętego, no dla mnie to jest niepotwarzalne. Ty w ogóle to pomijasz, ja, ja nie rozumiem, dlaczego. Bo to nie jest Mówisz ważne. Tutaj, o... Czemu to jest... Ja? Czemu to jest takie ważne? Bo, nie wiem. To jest Kiedyś dla mnie było, to ja powiem tak, ale... Po jakimś czasie jakoś przestało być. Ja już teraz rozumiem, dlaczego ci ludzie, co mają te, da, ten dar języków, go tak nie jakoś się tym nie chwalą. Nie mówią, że to patrzcie, to dowód, że jest Bóg, czy tam Duch Święty działa. Bo no to, tak, to, ale to, to, ten, pamiętasz, że jest napisane, że to nie jest dar dla ciebie, tylko dla osób niewierzących, tak? No właśnie, dar języków to jest dla mnie, żebym ja się modlił. Prorokowanie teraz... to jest dla niewierzących. No właśnie, wydaje mi się, że. Dla mnie to jest takie potwierdzenie. Zobacz, na początku obalasz, obalasz teorię ewolucji. Podchodzisz no. do tego w sposób naukowy, a potem dostajesz namacalny dowód na to, że istnieje świat inny niż ten, który znasz. Czekaj, namacalny. tylko wywalę kogoś z czata, bo Zobacz. jest niegrzeczny. Lubię cycki. Wyleciał. Sorry. Wróć za godzinę. No ja też lubię. Też lubię, ale niekoniecznie lubię, nie nie jak się knie komuś na czacie. Okej, okay, rozumiem. Dobrze. Dobra. A... Więc masz niepodważalny dowód, tak? Już całkowicie namacalny. Możesz go dotknąć wręcz, prawda? No tak, ale to jest dla mnie... Znaczy, na tym polega problem, że jak ja mówię językami, mogę się teraz modlić, jak nie ma problemu. Trzeba mówić, nie wiem, co ja mówię właściwie. Ale to jest dla mnie dowód wtedy, kiedy ja już nie potrzebuję dowodu. A dla wszystkich innych z zewnątrz to, to nie jest żaden dowód, bo po prostu posłuchają, jak ktoś mówi coś i, i tak nie wiedzą co. Coś se tam mruczy, bełkota czy coś i to też nie jest dowód dla nikogo. Więc, mówię, to, to Także, no nie wiem, to, to nie jest jakieś przekonujące, szczególnie. No, no, dla mnie to... dla mnie jest, pamięć, że to jest jeden dla mnie z większych argumentów, które, um, no, które czekaj, do tej pory wymyśliłeś. Czy byliście na przykład ludzie, którzy słuchają, może na czacie ktoś był, czy byliście w kościele zielono, zielonoświątkowym i widzieliście to zjawisko mówienie językami? Bo to tam najczęściej występuje. Albo w jakimś innym kościele, albo czy tam z kim się spotkaliście, kto mówi językami? No, jeżeli tak, to powiedzcie, czy to was przekonało do tego, że, że był wierzyć w Boga, albo że jest Bóg, albo że rzeczywistość duchowa jest realna? Hosenyszyn mówi, widziałem. I? I co powie? To powiedz, co? I napisz, ale... No, ale ja nie rozumiem. Jeśli taka osoba, na przykład, może spróbować zaryzykować, tak? No tak jak na przykład ja teraz podjąłem jakieś tam ryzyko, załóżmy, tak jak ty to nazywasz, podjąłem ryzyko, powierzyłem życie Bogu, tak? No. I w tym momencie... Mam napisane w Biblii, że otrzymam taki dar i się o niego poproszę, tak prawda? No, też dla fajne, mnie takie proste. No to jest proste. No. I wiesz, ja tego nie robiłem, bo się cholernie boję, nie? To wiesz, też to ja ci tam mówiłem. Ale no, no. po prostu dla mnie to jest. Jak ty mówisz, że tak było, to ja ci po prostu w to wierzę. I dla mnie to jest argument, tak? Po przesłuchaniu tych wszystkich odwyków nie mam powodu do tego, bo wielokrotnie cię sprawdzałem wcześniej, już potem mi się nie chciało, bo jeżeli idzie sprawdzać jak tam za 50 razem się potwierdza, że mówisz prawdę, no to stwierdzam, że za 60 również, tak? Znaczy, to, to nie jest jakoś tak kontrowersyjne poza tym, to wiesz, łatwo sprawdzić, tylko ja uważam, że to nie jest pod do publicznych jakichś takich prezentacji rzecz. Nie wiem, No ja, ja po uważam, że to jest dowód. No i więc jeśli ktoś no. po prostu ma wątpliwości, i no w zwykły, banalny sposób może poprosić, tak? Tylko na no. początku musi zarytykować, oczywiście. No, no dla mnie to jest niepodważalny argument. I teraz chciałbym jeszcze... Tak. Okay. Chciałbym wrócić do kościoła. A czekaj, to jeszcze jedna, jedna odpowiedź na to. Pamiętasz to, przy, to, taki fragment w Biblii, kiedy Jezus opowiadał taką przypowieść, że był Łazarz i był bogaty jakiś facet, i był jakiś drugi Łazarz, i on był biedny i obaj umarli, jeden poszedł w prawo, drugi w lewo. No, tak. i potem jeden mówi, ten sprawiedliwy mówi mu... nie, sorry, ten. ten coś żył do dupy ogólnie, mówi do tego drugiego, żeby posłać prosi, żeby posłać kogoś tam, nie, czekaj, do Abrahama mówi w tej historyce. no nieważne już do kogo, w każdym razie mówi, poślijcie kogoś z, tego, z tych zaświatów na ziemię z powrotem, żeby moim braciom powiedzieli, jak tu jest, żeby ich ostrzec, żeby nie trafili do piekła, tu, gdzie ja jestem teraz, czy tam do tego miejsca. I co mu odpowiada, pamiętasz? Nie. A odpowiada mu, że jeżeli nie słuchają Mojżesza i proroków, czyli inaczej mówiąc, jeżeli nie czytają Biblii, to nie uwierzą nawet, jeżeli ktoś z martwych wstanie. A ty mi teraz mówisz, że to jest przekonujący dowód, kiedy ktoś mówi językami. Jezus, znaczy tam, no Jezus w tej przypojści powiedział, że y, nawet jak ktoś z martwych wsta, to nie uwierzą, jeżeli nie wierzą Biblii. Więc mówię, jak... Tak mi się wydaje, że no, jeżeli kogoś nie przekonują, jakieś argumenty prostsze, takie, takie bardzo, no, jak Biblia po prostu, że Biblia, to co mówi, mówi prawdę, to go nie przekonają i cuda i takie rzeczy. Zresztą, no nie wiem, może czasem przekonają, ale no, znaczy, czemu taką... Martin, no? o co mi chodzi z duchem Świętym? Bo za pomocą na przykład obalenia teorii ewolucji, no. czyli dochodzenia do tego w inny racjonalny sposób, do tego, że jest inteligentny projekt, tak, no. dochodzi mi do tego, że mamy, inteligent... mamy projektanta, no to... ale tak naprawdę... Ym... Ten dar, który po prostu, da, dar mówienia wieloma językami, dar Ducha Świętego, który jest w Biblii, no jakby nie było, jeśli komu się to podoba czy nie, e, no jest potwierdzenie tego, że Biblia mówi prawdę, no. No jest, ale czy że... możesz powiedzieć, że ktoś tylko sobie gada, jak dziecko, ale tak. Ale czy ktoś każe komuś słuchać tego z boku? No kurczę, może przecież Aha, sam zrobić. sam. I jak ktoś dostaje dar Ducha Świętego, to jest to ktoś, kto wierzy w Bogu, więc to dla niego nie jest dowód, naprawdę, no. Nie, inaczej mówiąc, nie dostaniesz tego, jeżeli nie wierzysz w ogóle Bogu, nie powierzysz się Bogu, nie uwierzysz, że on jest, to, to ci on tego nie da, bo. No bo nie, no nie wiem, nie znam ani jednego przypadku, żeby ktoś dostał dar języków, który, kto nawet nie za bardzo chce Boga znać, albo ma wątpliwości. To, to nie działa tak. No, a czy rzeczy, które przekonują ludzi do Boga, to są rzeczywiście takie cuda, czy różne dziwne rzeczy, które się dzieją i które mają wpływ na ich życie, że człowiek widzi jakiś niewiarygodny zbieg okoliczności i mu musi przyznać sam przed sobą, że Bóg jest. I to działa. Ale to nie są takie rzeczy, jak mówienie językami, bo to takie, wiesz, no tam, jak widowiskowe trochę rzecz, ale ona nie zmienia życia niczego, ni niczyjego. Nie, nie To przekonuje bardzo, więc dla mnie to jest... Gdyby ktoś się mnie zapytał, tak, no. to powiedziałbym mu zaryzykuj, a jak nie wierzysz, to zaryzykuj, tak, po pewnym czasie spróbuj, jak nie działa, no to masz odpowiedź, tak, no, ale ja naprawdę. wiem, że działa, więc... Proste, no co ci, co ci przeszkadza zaryzykować, tak? No. Tylko tak na poważnie musisz do tego podejść. I wtedy wydaje mi się, że no, to jest bardzo dobry argument. Nie on przekonuje. No, tak przynajmniej działa na mnie. Dużo A, ludzi mówią, że oni nie chcą ryzykować żadnego życia z Bogiem, bo, bo nie. Nie wiem, właśnie Ja się, dlaczego. Nie. Zapytajmy ja też ludzi. Tam to jest, super, są to jest ludzie. fajne. No ja na przykład wiesz, wcześniej strasznie martwiłem się o, o, o kasę, Chodzi, nie, nie może o kasę tak, że mi jej brakowało, tylko po prostu wiesz, ustawiłem sobie jakieś priorytety i fiksowałem się strasznie, że wiesz, lata lecą, a na przykład jakiś tam celów nie osiągnąłem i na przykład mam mm. poślizg. Tak? Wiesz, no. Założyłeś coś i masz, masz poślizg. I teraz powiem ci, że kompletnie się tym nie przejmuje, i to jest tak. fajne. No to jest najfajniejsze I... w byciu chrześcijaninem. No. To, że się czegoś to... nie przejmuje właśnie. Nawet jak się przejmuje, znaczy, no to, to to jest to, przejmowanie się... się... Ja nie ukrywam, no jeszcze może jest znaczy, słabo, to, droga, ale... rację, bo człowiek się... Człowiek się... Ubie, ale... Mam wsparcie, tak? No właśnie człowiek się zawsze przejmuje, ale wie, że to nie jest najważniejsze już. Wie, że to jest od tego samo wiele ważniejsze rzeczy, więc coś tak przejmuje tylko do jakiegoś stopnia. I to takie ograniczone przejmowanie się. Także no nigdy nie będzie to sprawa życia i śmierci, nie będzie stawiać na ostrzu noża. Zawsze, jak już go coś przerośnie, to wraca do Boga i ma coś wielkiego nad sobą. Co już takie wielkie poczucie, że wszystko ma sens i jest porządek i ktoś, ktoś się tym opiekuje wszystkim, co się dzieje. No i to naprawdę dużo zmienia. To jest coś, co daje wolność, powiem dużą człowiekowi. No. Dobra, i chciałam ci jeszcze powiedzieć jedną rzecz na temat Kościoła, że tutaj no, no. w ogóle bym się tu nie przejmował nie? jakimiś formalnościami, bo A, formalnościami. No, tak naprawdę Kościół mamy tutaj w tym momencie, tak? No to jest Kościół, to takie nasze kościoła? gadanie tu ze sobą to jest Kościół właśnie. No dokładnie, więc no ja nie potrzebuję żadnych przepisów, czy ktoś będzie pił z jednego kilka, czy z dziesięciu, czy plastikowego no. kubka na odległość, no to jest całkowicie bez znaczenia moim zdaniem. Tak, a ja wiem, ale to dla nas, Parz nas jest tu dwóch i parę osób, co nas słucha, ale cała reszta tak zwanego świata chrześcijańskiego to ona Przepraszam nie w bardzo, Martin, no. Ale ja miałem taki sam dostęp do tego portalu jak inni, tak? Znalazłem no, no, to tak. całkowicie przez przypadek w sumie jakimś tam zbiegiem okoliczności, jak ktoś może powiedzieć. No, są takie. I jedyne, czym się różni od tych innych ludzi, ignorantów, którzy nazywają się ateistami, no, no to to, że chciało mi się przesłuchać na przykład te 150 podcastów, nie? To jesteś. Nie no, to 150 słuchałeś podcastów? Słuchałem od początku, wiesz, teraz jestem, e, ja. już przyje... dojechałem prawie do początku, więc może będę na bieżąco, no. Masakra. To za dużo no, tego no, jest. No, na praca, jest. to co robiłeś, no to wiesz, no. Wydaje ale... mi się, Aha. że. To nie robisz tak, na, na, na, tak żeby było. Tylko, żeby nie, ktoś ale się tylko Ja myślałem, że sobie ktoś posłuchał jakiegoś odcinka, co go jakoś tytuł zainteresuje. A nie, że wszystkich. To? to jest dla mnie szok w ogóle. No, no nie, ja chciałam wszystkie przesłuchać. No wydaje mi się, że to jest na tyle ważny temat, tak? No bo jest jakiś ważniejszy, przepraszam. No dla mnie to nie ma ważniejszego, bo w ogóle nie może być no, ważniejszego dla... tematu niż życie i śmierć, nie? To jest... W jednym z podcastów powiedziałeś, no. że warto ten temat ustalić sobie na początku. Ja miałem z tym straszny problem, dlatego ja nie mogę powiedzieć, że jestem ateistą, bo nie byłem ateistą wcześniej, nigdy nie byłem ateistą, tylko byłem no. osobą, która nie wiedziała, w co wierzy, tak? A, no. No, no. ja też, myślałem... no ja tak samo, no tylko... Większość ludzi chyba tak ja ma. Co, o co chodzi, tak? I no. chciałem poznać zasady gry, no bo jak wiem jak grać, to już będę grał, tak? No to samo miałem, no. No, i chciałem sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, idziemy drogą A albo B, no i teraz testuję drogę A, tak? Jeśli ona nie będzie działać, to wrócę na drogę B, no, tylko że droga B bardzo mi się nie podoba i wolę tą drogę A i ona już mi się podoba dużo bardziej. E, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś chce spróbować, no to Boże, no nikt mu na nie każe czytać tej Biblii, tak? Bo ona naprawdę, Martin, to już ona jest prosta. Ja naprawdę próbuję często, ale czasami nie czaję tego samego. No, no ja nie mówię, że wszystko jest proste w niej, ale mówię, że. Więc mam to no podane jest... na no to. No, no taka jest prawda, wiesz co często... Znaczy nie, może, tak mi się, może faktycznie mi się wydaje, bo ja już ileś tam to czytałem, ileś razy, więc po prostu już wiem, gdzie co mniej więcej jest napisane, nie? A jak się pierwszy raz czyta, no to nic nie jest proste za pierwszym razem. No, jakże... no nic nie jest proste, no. Otwieram nie. losowo, czytam i mówi o co chodzi? Nie, wie, nie, losowo spróbować... to nie, to bez sensu jest. To trzeba całe... A ja sobie coś... sprawdzałem język, wiesz? Trafiałem na jakieś słowo i znowu musiałem to sprawdzać, więc... Znaczy chodziło o kontekst tego wszystkiego. No kontekst, tak. No, więc tak naprawdę, jeśli ktoś chce, ja nie widzę przeszkód, żeby, żeby nawet poświęcił te 150 godzin, bo więcej się spędza, nie wiem, e, czasami, wiesz, w jakiejś grze głupiej, tak? Na serialach się spędza więcej. No, zamiast więc doktora tak... Ha Hausa, tak? Czy Hausa? jak się nazywa? Doktor oh. House. House. House. House. No, zamiast doktora Hausa. Wiem, że fajne, ale. Są no nie, też się nie. więc wydaje mi się, że ten, że ten temat jest wyjątkowo ważny a warto sobie na niego odpowiedzieć i każdy czas spędzony na zgłębianiu tego tematu nie jest czasem straconym no. w żaden sposób bo gdyby nawet się na końcu okazało, że znaczy na końcu tego sprawdzania, tak, że to była błędna teza to przynajmniej możemy ją odrzucić i Słusznie. to też jest jakiś plus a nie to, że, że, że tkwimy w jakimś błędnym założeniu więc Kościół wydaje mi się, że skoro ja potrafię dojść do takich wniosków a nie jestem jakąś mega bystrą bestią że nie musi być formalny, tylko może być taki jak jest teraz, który dużo bardziej mi się podoba, że no. mogę przyjść do kościoła o 23 w środę, a nie w niedzielę. I chciałbym, żeby tak było właśnie. Namawiam ludzi do tego, że ludzie potrzebujecie innych ludzi, a nie instytucji. No dokładnie, no. kiedyś powiedziałeś, że wiesz, że, że chciałbyś właśnie stworzyć kościół, tak? No to ja się do niego zapisuję. Cześć, Martyniec, z tym tylko jest tutaj Bo <laughs> znaczy tego się, kościoła się nie tworzy. Kościół po prostu to jest tylko nazwa na relacje, jakie ludzie mają między sobą. I już. Można mu nazwać, nadać jakąś na nazwę, na przykład odwykkom, i, i tyle, ale to jest tylko nadaj nazwy czemuś, co już istnieje. No więc, no jeżeli. To jest tak, jak ktoś mówi, że stworzył kościół, to znaczy, że wymyślił nową organizację, i to już nie jest ten kościół, o który Biblii chodziło. Bo, komu mówię, kościoła się nie stwarza, tylko on sobie istnieje sam z siebie. No, dobra. Okej, okay. to jeszcze powiem Ci, że Bing powiedział, że pije za Twoje zdrowie. O, dzięki. <grym> ja nic akurat nie mam, miałem iść, ale kurczę, no nie już teraz nie mogę. Aha. się zaczęło? No, Co, gdzie miałaś iść? piwo kupić, ale A, wiesz, no, no, a, wiesz, no i tu. Popatrz, komuś. w kościele piwo, Do czego to doszło? <grym> jak to? Ja sobie wypiję po audycji, często piję w środę po audycji, piję sobie piwko, jeszcze oglądam jakiś krótki film albo coś. No, Aha. Nie, ja jak się... za pierwszym razem dzwoniłem, to wiesz, też musiałem piwo wypić wcześniej dla odwagi. <grym> Poważnie? Aha. A nie, nie no ale to... to etap. A wiesz, że to... ja mam tak, że większość, na przykład bardów, śpiewaków czy tych, właściwie większość, powiem, wszyscy, prawie wszyscy, piją przed wyjściem na scenę. I ja jestem jedyny chyba wyjątek, który nie pije, bo nie mogę. Jak wypiję, to potem się nie mogę skupić i gorzej mi się śpiewa. Byłem jakoś na koncercie w Piotrkowie trybunalskim w, w tym bardzo fajny klub, Klub Spirala. Jak ktoś jest Piotkowa, to zachęcam. Klub Spirala rządzi. I ten, i ja tam gram i gość się zdziwił, że chyba byłem pierwszym, kto tam śpiewał, kto nie wypił przed śpiewaniem. No, i dlaczego tak mam, ja nie wiem. Też dziwny Dobra, jest. Martin, nie będę, Za nie to... będę zabierał innych możliwości zadzwonienia. Pijem. Dobra, okej, okay, bo dzwoni Adam. Trochę sobie... siedzę, to, to trzymaj się. Ale fajnie się gada. Też się trzymaj coś. i wpadaj czasem. No no, ja wpadnę, wiesz, do Warszawy, nie? Jak będziecie. A, właśnie, słusznie, właśnie. Czekamy no. na ciepło. No, to na razie. To był Hubert. I odbieram Adama, Don Kamila mówi, pierwsza teza, kościół jest stylem życia, nie szeregiem religijnych spotkań. Zacytował właśnie te tezy, 15 tez, o których tutaj mówiliśmy na początku. I to jest fantastyczny, bardzo fajna teza. Normalnie mówię, większość tych tez to ja bym przyczepił się na stronie www.wodwy.com yy, czy coś i ten. Dobra, a jeszcze chciałem powiedzieć jeden wątek związany z tym, co mówił Hubert, bo dzisiaj akurat, jak raz, jak mam jak raz dzisiaj, yy, to co ja jak raz robiłem? Jak raz dzisiaj chodziłem sobie po stronach, żeby popatrzeć, ile tam by kosztowało wynajęcie pokoju w Anglii na przykład, jakby sobie tam pomieszkać chwilę. I znalazłem stronę, która... Bardzo w sumie ciekawe przedsięwzięcie, nawet dwie takie, gdzie jest wynajmowanie pokojów dla chrześcijan. Przez chrześcijan, dla chrześcijan. Takie chrześcijańskie domy są, znaczy no domy po prostu jak domy, tylko że tam mają być chrześcijanie. Chodzi o to, żeby ludzie, co mają podobne poglądy, se razem mieszkali, wynajęli dom, miejsc, pokoje w jednym domu i jest fajnie, nie? Fajnie, nie? Powinno być w sumie tak samo dla takie domy dla palących, na przykład jakiś, nie wiem, pa, palacz, rent house czy coś tam. Nie, i też by mogło być fajnie, bo wszyscy palący siedzą se w jednym domu, nakopcą se, potem się odwiedzają w szpitalu, jak już ktoś ma z nich raka płuc, przysyłają sobie tam malboro, szmuglują i tak dalej. No, także fajne. Dobra, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że przy okazji tej strony sobie tak na porę patrzyłem, jak się nam wynajmuje taki pokój chrześcijański w chrześcijańskim domu, bo może fajne było, nie? I co zauważyłem, to tak, że tam się gdzieś tam w formularzu pisze pytanie, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Bo jak nie jesteś, to też możesz właściwie, tylko ten sobie w innym domu, w takim, co też nie są chrześcijanami. Klikam sobie, jestem chrześcijaninem. I co napisało? W jakim jesteś kościele? Pierwsze pytanie. A drugie? Podaj referencje od swojego pastora. I trzecie tam jeszcze coś tam, tak samo o kościele. I no, normalnie o tym właśnie mówimy. No, jeżeli to jest chrześcijaństwo, to ja pieprzę takie chrześcijaństwo. To ja nie jestem chrześcijaninem według tej definicji. Według tej definicji w ogóle nie jestem chrześcijaninem. Robię stronę od, wy, www, od, wy, komu, od w od dwóch lat gadam o Bogu, mówię tutaj, żeby zaufać Jezusowi, mówię jeszcze językami na dodatek co tam, no i, i takie rzeczy, ale według tych ludzi, co tam w Wielkiej Brytanii wynajmują domy, prawda, chrześcijanom, to ja nie jestem chrześcijaninem, bo nie mam kościoła, bo kościół trzeba mieć tutaj, trzeba być w kościele i trzeba mieć jeszcze polecenie od pastora, list polecający. No ludzie, referencje od pastora mam mieć, żeby być chrześcijaninem, bo inaczej nie jestem. Co to w ogóle jest? Z masakra! Co to za chrześcijaństwo? Więc jakbym tam wynajmował mieszkanie czy pokój, pokój, to napiszę po prostu dla świętego spokoju nie, nie jestem chrześcijaninem i pójdę sobie mieszkać z chrześcijanami, bo na to wychodzi, że to są normalniejsi ludzie. I teraz pytanie, kto to jest tutaj sekta? Ja, który nie mam kościoła i normalnie podchodzę do ludzi, czy właśnie ci tacy, co przez chrześcijanina rozumieją kogoś, kto ma referencję od pastora? Mirek dzwoni. Normalnie Mirek dzwoni. Cześć, Mirek. Co o, cześć, Martin. Cześć. O, czy... no, nie wiem, nie, ja nie wiem, co, co myślę, bo ja jestem w pracy i nie no. mogę słuchać odwyku, bo jest za słabe połączenie z internetem. A to ty jedziesz teraz jest... autobusem czy coś? Nie nie, nie, nie, nie, ja mam chwilę przerwy, mam 20 minut przerwy, także... Myślałem, ty jedzie, ja, że jedzie tutaj, prostu... okay. Musiałem nie, będziesz nie, na żywo nie, sprzedawać oczy, bilety nie. teraz ludzie. <głos> a o czym gadacie? Akurat gadałem o tym, że znalazłem w Wielkiej Brytanii takie, taką firmę, co wynajmuje mieszkania, pokoje w jednym domu dla chrześcijan. I oni tam jako dowód chrześcijaństwa pytają o to, żeby mieć od pastora referencję i w jakim jesteś kościele i to jest obowiązkowe pole. Bez tego nie jesteś chrześcijaninem. I mnie to zniesmaczyło strasznie. Aha. bo Po prostu, nie, nie wiem, ktoś się pyta, to ja mówię, jestem chrześcijaninem i już. A nie... Do, dowódź mi tego. Jaki masz to, dowód? No to bardziej, że, że jakbyś lewe wystawił? To co? To, to wiesz że jesteś lewym. Ty? Nie, bo na pewno że by chcieli telefon. Lewym. Telefon by chcieli do pastora i by dzwonili, żeby sprawdzić. Yeah. A, nie, no, to jest śmieszne, bo to sobie... No jak już ktoś się uprze, czy, czy wiesz, czy, że chce wynająć chrześcijanin, no w ogóle to jest jakieś zik, chore. No No trochę. No. Ale ten, ale jak chce ktoś wynająć, no to przychodzi ktoś i mówi, że jest chrześcijaninem, no to powiedz, że, że Jezus jest twoim Panem i Właśnie. jeżeli to powiesz, no to jesteś. No taka jest definicja, nie? Według Biblii chrześcijanina. A ci mi chcą od pastora referencję i numer i namiary. Mm -hmm. Nie, no, więc nie to mówię. No i to jest, gadamy, o, gadamy o takim chrześcijaństwie, czy, czy, czy tak ma wyglądać Kościół, czy może Kościół to powinna być po prostu grupa ludzi, nieformalna i, i ten, którzy mają te same poglądy na temat Jezusa. I, i nic więcej, to jest już Kościół. Sama relacja z ludźmi jest Kościół, nie? No. Ja sam myślę, jak byłem u ciebie w domu, To, się nie? to ja się czułem, że tu jestem no. w Kościele, bo z wami gadam, z tobą gadam, nie? Wtedy. I to, że razem ze sobą gadamy, to jest Kościół. No to chyba, właśnie chyba na tym polega, bo to mi się wydaje, że taki, wiesz, jak masz budynek, to bardziej do takiego wspólnego spotkania, takiego, no nie wiem, powiedzmy, że, o, że, że budynek jest po to, żeby się kilka kościołów zebrało do kupy, że na przykład, wiesz, jest kilka grupek takich ludzi. Oni się zbierają w jakimś tam terminie, żeby, nie wiem... No, jakby nie, tak więc... było, to by mogło być, powiem, bo to by było takie faktycznie. Ja, tylko, no wiesz, jakby to było jasno powiedziane, że Kościołem to są te grupki ludzi. Ty, te grupki chrześcijan, co wsiedzą w domach, się spotykają razem, coś robią. No, ale no. tak nie jest powiedziane. No, ludzie mają inne wyobrażenia na temat Kościoła. No i szkoda. No, to tak... Ten, ja w ogóle gorąco polecam, teraz jestem po przeczytaniu książki jakiego Josefa Alleyna, to był poryjanin w 1600 no. chyba roku się urodził i kumpel mi udało udał, taki chrześcijanin, zresztą go poznałeś, ten Zbyszek, co kiedyś no. w czwartek, no i ten, i pożyczył mi tą książkę i ona się nazywa po polsku Pewny Przewodnik do Nieba, no i... To jest takie coś, że to jest bardziej w sumie dla nienawróconych ludzi, ale no. to jest tak, taka książka, że jeżeli się jakby zastosuje do wskazówek tam danych przez tego kolesia, no to nie ma bata we wsi, musisz być zbawiony, no. nie może być inaczej. tego że, no. że śmiesznie, bo on tak strasznie wykłada e, purytańsko to, ja nigdy się tam nie słyszałem nie, nie, nie, on bardzo fajnie pisze pisze A. i bardzo dużo daje takich cytatów z Biblii i miesza to z językiem, także A. bardzo fajnie się to czyta, ale, okay. ale że jest taki stanowczy dużo gada o tym, żeby, żeby, że że kto nie będzie ten yy, słuchał Boga, będzie się smażył w piekle, ale okay. mimo wszystko i tak, jakoś jest bardzo fajnie ten napisane i jak ktoś chce sobie sprawdzić, to jest pełno publikacji elektronicznych za darmo w internecie, to albo ja na stronach ja można znam. czytać. Ale to nie takie jest... sobie... to to nie jest takim językiem... Nie, nie, nie, nie, to jest, jest, jest taki współcześniony język i się A, bardzo okay. fajnie czyta. No to dobrze. to krótkie, było... takie grubia, cienkie? Taka, no powiedzmy, że nie wiem, ze 100 stron. Uf. No to taki. No, nie, jak jest, ale nie, nie, nie, tak nie. To nie jest jak książka, taki bardziej taki przewodnik. O. No zresztą tak się nazywa. Ale ten. Ale w każdym razie fajnie Koleś pokazuje i tłumaczy. I w sumie potem tak jakby wszystko staje się jaśniejsze w Biblii, że Bóg wcale nie oczekuje od tego, żebyś powiedział tam, że Jezus jest twoim Panem i, i tak jakby świat na tyłku i nic nie robił. No, no, no tylko Wręcz no. przeciwnie koleś mówi, że, że jak ty to powiesz, to ty masz być perfekcyjny we wszystkim, co robisz. Nie no grzeszyć. No. I tylko, że, tylko, że że rzeczywiście to tłumacz na, na podstawie tego, i jak to działa i to mówi, że to Panie to tłumaczy, bo nie mówi, że ty masz się starać o to, że na przykład... Że, że ty możesz stać się niegrzeszny, no bo nie masz takiej mocy i że po prostu, jeżeli jesteś nawrócony, to będziesz miał taką moc od Ducha Świętego. Jeżeli no. nie jesteś nawrócony i nie, nie, nie umiesz nie, żeby przestać grzeszyć, to coś z tobą jest nie tak. Albo jesteś nienawrócony, albo albo się wiesz, no, no bo starać się i tak nie możesz, więc raczej Duch Święty w tobie nie działa. Tak? No właśnie o tym gadaliśmy święcie... wcześniej. Jakbyś byś ty odpowiedział na pytanie, czy bardziej wolnymi ludźmi są ateiści, czy chrześcija? chrześcijanie? Mm. więcej wolności mają. Wolności? A, a, zależy, a zależy jak, bo na przykład no nie wiem, no a ty no, każdy jest zniewolony w jakiś sposób, także tak, dużo ludzi mówi, że a ja tam robię co chcę, no gówna prawda, bo jak nie masz swojej firmy, to pracujesz dla kogoś, to już no, nie no robisz tak. to co chcesz, tylko robisz to co ktoś chce i dostajesz tyle i pieniędzy, ile ktoś chce Jak masz swoją firmę, to też jesteś zniewolony, bo ty zależysz od konsumentów i no, klientów. Twoich, więc to w ogóle... No, to, ale to wiesz, no nie ale... o to chodzi już, tylko... No nie, abyś miał porównać. Porównać się jednak da. No. Kto, by się, kto się czuje lepiej? Kto ma... Czuje się bardziej swobodny? No, no, kogo mniej coś zmusza? To, to znaczy, to, to. Ja, ja się osobiście czuję wspaniale jako chrześcijanin i, i czuję się bardzo wolny. No nie wiem... Chociaż no ja mówię, że zapewne, że, że jak się czyta, że, że trzeba się do wielu rzeczy tak jakby zastosować w Biblii, ale jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, się nawraca i kocha Boga, to mi się wydaje, że to tak przychodzi i po prostu to, to nie staje się jakimś uciążliwym wiesz, obowiązkiem, tylko to się staje przyjemnością służenia. O, tak. No właśnie, że to no że... Tak. No to jest takie to. coś, jak kiedyś mi oświeciło. Jak ja czytałem, pamiętam w tym, w objawieniu było, że tam zobaczył, że tam nie wiem, jak, jacyś starcy oddają pokój. Tam, tam jest taki fragment, że, że tam cały czas tylko po prostu oddają pokój i śpiewają pieśni Bogu. a się ja pierdolę, jak tak ma niebo wyglądać. No, no To trochę dziwne, ale kiedyś jakoś taki, nie wiem, to było. Po czym coś takiego się wydarzyło już teraz nie, nie pamiętam co, ale taki byłem, nie wiem, mocno powiedzmy, że natchniony duchem i wtedy stwierdziłem, że, że dzisiaj mogę śpiewać tak, nie wiem, przez całą wieczność i, i z, z, taką, no nie wiem, na, naprawdę dziką przyjemnością bym to robił bez zastanowienia i to mi się wydaje, że, że to właśnie takie coś przychodzi ja, jak no duch święty człowiek w sobie człowiek dział, sam chcę, to, to No, właśnie. no tak że jest, to właśnie. Sam będziesz chciał takie rzeczy robić, aczkolwiek mogą się wydawać na początku dziwne, ale. Dobra. Okej, okay, to cię zostawiam, żebyś sobie zjeść zdążył. Mm -hmm. No dobrze, no, a, ja, a ja już zjadłem No ale dam ten <laughs> Pogadać innym Aha, jeszcze ten ja, jakbyś, Jakby ktoś chciał sobie wypożyczyć Albo ten Albo poczytać gdzieś tam jakąś książkę Jest bardzo fajna po polsku Jest tytuł Torturowani dla Jezusa Czy przez jest. Jezusa To tytuł nie, fa nie jest I, fajny i, No i książka nie jest fajna ale Łamani kołem bez... dla Jezusa no, no, no, nie, no, jeszcze, je, jeszcze gorzej chyba. Ludzie, jeszcze którym wyrywano koło. paznokcie dla Jezusa. Kup dziś. No, Zniszka. i, i ich tam. No, i to książka całkiem dla całej rodziny. Je... No, ale fajna jest, bo, bo pokazuje koleś, a koleś mówi, po, po torturach wychodzi, po 18 no, latach z krymi... po, czy po 14 latach z kryminału wyszedł i mówi, że kocha wszystkich komunistów, którzy mu to no, zrobili. No to I tak. I to, to jest... jest... To jest tak jakby kwintesencja, no nie wiem, ja poprzeczytałem tej książki, stwierdziłem, że koleś chyba dostał ten największy z darów Ducha Świętego, czyli miłość, dar miłości. Nie no ja bo... wiem, czy to nawet dar Ducha Świętego, ja już nie wiem, co to jest, ale nie, nie wiem, ja, ja nie jestem za mały na to. Ja wiem, że to... Nie, to jest coś wielkiego, jeżeli chyba, że tak dwie możliwości, albo człowiekowi odwaliło, kompletnie zwariował, po tych torturach albo no albo po prostu doszedł do już takiego miejsca, jak Jezus był na krzyżu, bo on to sam właśnie jego torturowali, a on mówi, żeby im wybaczyć jeszcze się o nich modlił, nie? Tak, tak, tak, to, to jest właśnie takie to, to drugie, co powiedziałeś, ja że, że koleś już przyszedł właśnie tak, tak, tak blisko i że to jest właśnie to osiągnięcie już tak jakby no nie wiem, podejrzewam, że, że kolesie, którzy go torturowali i słyszeli jak się modli i o nich to chyba musieli widzieć, nie wiem, Później Wiedzesa, bo wielu się z nimi ten no. e, nawróciło. Znaczy to tak naprawdę to się nie bierze z wariasa, to się bierze z tego, że człowiek nie myśli o sobie wtedy, tylko myśli o, o tym, e, co jest dobre dla innych, tych, dla tych tam mm. komunistów, a nie dla siebie. Człowiek, który myśli o sobie, szuka zemsty i chce się zemścić ze sprawiedliwości, bo myśli o sobie. I chodzi o to, że taki mm. człowiek nie myśli już o sobie właśnie. To jest fajne. To, co Jezus zrobił, nie, nie myślał o sobie, myślał o innych. Na tym to cała, to jest tak, definicja tak. miłości, czyli myślenie o, o tym, co dla innych dobra, zapomnienie o sobie. No, także. No, jest, że rzecz, drugie to... przekazanie, które. Drugie przekazanie, co Jezus powiedział, no koleś wypełnia w perfekcyjnej, już nie żyje akurat, ale ten. Ale naprawdę polecam książkę, bo bardzo fajna jest i, i, i tak trochę inaczej, bo ludzie myślą, że chyba chrześcijanie to tak żyją, no w Anglii na przykład, czy tam w Polsce, to. Nie wiem, żyjesz jak Ponczek w Maśle w sumie. Tym no, bardziej fan prawda, w wieku. Jest... A, a, a, a dzisiaj takie rzeczy się dzieją na przykład w Chinach i w innych krajach, że się w palenie mieści. To, no, co, no co właśnie ktoś przeżywał, to kole przeżywają dzisiaj na całym świecie. No dobrze sobie pamiętam. Okej, dobra, to dzięki, no. bo odbiorę jeszcze innych, bo tu mi dzwonią. Że ciekawe co powiem. To, to na razie. To... See ya. No, no na razie, hej. Cheers. See ya. <laughs> to był Mirek Dużo ludzi dużo ludzi dzwoni, więc nie będę mówił już swoich Tych komentarzy i wynurzeń Chociaż coś chciałem powiedzieć, ale nie wiem co Więc Marek od razu Marek, cześć W nocach na odwyku jesteś Halo? Nie słuchaj że... uh. Słuchaj Skype'ie no, witam, witam, halo. No, lepiej w Skype'ie, bo jest opóźnienie a, przez te inne rzeczy. Tak, przepraszam, ale ja mam akurat w wzmacniaczu tak śmiesznie, że muszę przełączyć kanał, żeby Aha. mieć Skype'a, a na innym kanale mam a, okay. e, to, co mówisz na wideo, prawda? Mhm. Ale to nawet lepiej, bo teraz nie słyszę niczego innego poza tobą, tylko i sobą. <śmiech> to tak no. bardziej jak prywatna rozmowa. No właśnie. E, ja trochę z innej beczki chciałem cię zapytać, mm -hmm. bo miałem kiedyś w swoim życiu taki dość spory problem, on się troszkę wyciszył, ale myślę, że gdzieś dalej głęboko to we mnie tkwi, to może będzie jak trochę wynurzenie się. Okay. Ale przez pewien, to znaczy tak, ja byłem wychowany w fanatycznie katolickiej rodzinie. Oj. Przez długi czas byłem katolikiem, pochodzę z gór, o, o, o wiadomo, ja, jak tam, to... wiadomo jak tam jest To na czacie jest człowiek, kto cię dobrze e... rozumie teraz On też był taki. No. I, i yy, To znaczy w pewnym momencie no dość daleko odszedłem od kościoła mhm. yy, W którym zostałem ochrzczony, bierzmowany i tak dalej Yy, ale nie w tym rzecz yy, odszedłem prowadząc firmę i tak dalej No tak mniejsza o to w każdym razie mhm. generalnie w pewnym momencie spotkałem się z czymś takim jak potwornie natrętne myśli bl bluźniercze wow. nie wiem czy miałeś z czymś takim do czynienia po prostu no. jeżeli tylko zaczynałeś myśleć o czymś co jest związane z Bogiem to błyskawicznie w twojemu umyśle pojawiały się nie wiem nie wiem, jak to nazwać nawet. No ja Potrzebny... wiem o co chodzi, tak, tak. Znaczy, no ja nie miałem, ale ja wiem, prostu... znam innych, co mieli. Znaczy, spotkać to się spotkałem. Tylko sam to, tego nie wiem, ale potrafię sobie to, wyobrazić, to... o co chodzi. No. W pewnym momencie nawet zacząłem unikać modlitwy, w ogóle jakiegokolwiek kontaktu. Nawet przechodząc obok czegoś, typu kościół czy typu krzyż. Mhm czy czegokolwiek, po prostu odwracają głowę, żeby tylko znowu nie doszło do tego, że ja muszę bić się w sobie y, z tym czymś, nie dopuszczając y, myśli do siebie. Po prostu no to jest jakaś taka wewnętrzna walka, gdzie, y, gdzie, gdzie no, nawet nie potrafię tego nazwać do końca. bo. Ale czułeś, że to jest coś obcego, co ci się próbuje jakoś przejąć. Tego i obrzydliwego. Obrzydliwego, dokładnie, dokładnie no. Tak. Czułem dosłownie, że to jest coś, co nie ma wiele wspólnego ze mną. Oczywiście wiele razy zastanawiałem się, czy to nie wynika ze mnie, czy nie wynika z mojej psychiki. Analizowałem całe, całą tą sytuację i tak dalej. No bo, wiesz, no, mm. przede wszystkim trzeba poszukać w sobie jakiejś tam przyczyny. No tak, wiadomo, to też no, jest, naturalna reakcja. Dokładnie dochodziłem wiesz, w pełnym, po, po tych przemyśleniach dochodziłem do wniosku, że właściwie moje życie jest tak dalekie yy, i od kościoła już i od tego wszystkiego yy, co jest związane z Bogiem, że to znaczy nie tak, że to życie było jakieś złe. Po prostu ono było dalekie od Boga, prawda? No. Ja, do dziś, ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, że ja jestem chrześcijaninem, dlatego że ja mam mnóstwo problemów, jeżeli chodzi o wiarę. I to mnóstwo takich podstawowych problemów, no... Pewnie Zresztą, skojarzysz z niedaw... może, może inaczej, z niedawnym... Może inaczej rozumiesz mhm. definicję chrześcijaństwa, bo to jest mniej więcej... Znaczy, no tak jak ja to rozumiem i to tak no, sobie... Nie, nie Martin, to no? Aż tak daleko nie idźmy, dlatego że ja yy, na razie nie wiem jak ja mam stosunek do Jezusa. A, no to okej. Okay. Znaczy chodzi mi o to po nie prostu. Się że... byłem wyuczony stosunek do religii, prawda, tak jak mnie nauczono w domu i tak dalej. Natomiast yy, dzisiaj halo? No słucham, słucham. Przepraszam, bo przez chwilę nie, nie usłyszałem Cię. Yy, natomiast dzisiaj ja po prostu nie wiem, czy ja w ogóle Jezusa mogę uznać jako Boga i jako kogoś, kto jest dla mnie autentyczny. Yy, ale wracając do tamtych natręstw, yy, no to było coś koszmarnego. Ja się z tym borykałem przez dwa lata. No dzisiaj mówię, że jest to wyciszone, bo wypracowałem sobie jakiś wewnętrzny mechanizm, który pozwala mi na wstępie po prostu, wiesz, blokować. Blokować, tak, no. Ale to nie jest rozwiązanie sytuacji, bo, no bo one dalej przychodzą, dalej są. Natomiast, natomiast w jakiś sposób nauczyłem się je blokować. Co ciekawe, że trafiłem w kościele katolickim raz na bardzo młodego, chyba zaraz po seminarium, wikarego w mojej miejscowości, do którego poszedłem tak trafiony jakimś tam nagłym poczuciem chęci, Poszedłem, wiesz, na plebanie, wszedłem do niego do kancelarii, powiedziałem mu o tym wszystkim. I facet rzeczywiście dwie godziny ze mną o tym gadał. Ja wyszedłem dobrze zbudowany, wiesz, to było zaraz przed świętami wielkanocnymi albo może trochę wcześniej, no i taki zbudowany bardzo. E, poszedłem, poszedłem sobie do domu, prawda, myślę, że no dobra, to zaczęło się coś nowego w moim życiu, teraz będziemy nad tym pracować, jakoś to wszystko poukładamy. Po czym przed Wielkanocą poszedłem do spowiedzi. No. I od księdza w konfesjonale usłyszałem, od innego księdza w konfesjonale usłyszałem, że ja nie potrzebuję porady duchownego, ja potrzebuję psychiatry. Psychiatry i to ksiądz? I w tym mówi? momencie no. No. i w tym momencie szlak mnie trafił. No nie dziwię się. No. Nie, wiesz, dostałem takiego nerwa, że po prostu wstałem od tego konfesjonału, powiedziałem, wie pan co, pan powinien chyba zmienić pracę i poszedłem no. do domu. Dobrze powiedziane, dokładnie. Naprawdę, wiesz, jeżeli ktoś mnie tak... Ja przychodzę do kogoś po pomoc i no już nieważne, czy on jest powołany, niepowołany, to jest jego zawód, bierze za to w taki czy inny sposób pieniądze. Podobnie jak mm. psychiatra zresztą, prawda? I no, on mnie traktuje to, w taki sposób... No. no to wiesz, to, to uważam, że, że no raczej nie pod ten adres, pod który powinienem trafiłem, prawda? No, to nie, nie ty jeden, wiesz, no, ale to zależy na kogo się trafi, bo jak mówisz, ja wiem, jest... różnie byli. Problem, problem mam nadal, skutkowało to tylko tym, że stwierdziłem, że jednak moje miejsce w kościele katolickim to jest tylko i wyłącznie takie, wiesz, no bo mm. maturę trzeba zdać, prawda? A byłeś w No dokładnie. Znasz tej... inne kościoły? Proszę. albo W ogóle niekoniecznie kościoły, inne podejście nie, nie. do Biblii, życia. Ja, to znaczy nie, ja od zawsze, w ogóle połowa mojej rodziny y, to są świadkowie Jehowy, który, wow. którzy mnie próbują wow. Indoktrynować od kiedy pamiętam, małego dziecka po prostu. O ja to masz, ale masz mix. Wiesz, od, od dawna już doszedłem do wniosku, że, y, że jeżeli urodziłem się w takiej wierze, a nie innej, to nie to, że zostanę w tej wierze, bo w tej chwili stwierdziłem, że to w ogóle nie jest moje miejsce i, no. i, i że to były stracone lata. Y, natomiast y, na, na pewno nie będę szukał innego kościoła. Dla mnie każdy kościół jest identyczny po prostu. Znaczy, kościół pod ty... Jako organizacja. Instytucjonalny, dokładnie. To, wiesz, no. tak, to rozum, tak to rozumiem. prawda, że. No, oczywiście jest to świetna firma, świetna instytucja, bo nie, nie, nie każda firma potrafi się przez dwa lat utrzymać. No, ale były problemy no, z ciągłością ale... już po drodze były. No. no dokładnie. I teraz wiesz, teraz chciałem, chciałem właściwie po co do ciebie zadzwoniłem, po co, po co mm, chciałem z tobą rozmawiać? No. Bo no jesteś wśród ludzi, którzy którzy są wierzącymi, którzy wierzą w to wszystko i tak dalej, prawda? No. I, I chciałem się zapytać, czy to jest mój indywidualny przypadek, czy takie rzeczy nie. się zdarzają? I, jeżeli tak, to dlaczego to się w ogóle zdarza? Takie rzeczy I, się i, zdarzają. To w... I no Właśnie o to chodzi, czy to jest po prostu z braku mojej wiary, czy, czy, czy po prostu, nie wiem, no, to jest jakiś atak tej ciemnej strony Okay, to, żeby to, mnie już okay. zupełnie wie, To mówię, to więc tak, na, po pierwsze to nie jest twój indywidualny, indywidualny przypadek, tylko to jest dosyć częste. Właściwie to jest, ja bym powiedział, powszechne, tylko niekoniecznie zawsze jest takie intensywne, bo tak w mniejszym, większym stopniu to, jeszcze, to każdy tak ma. No? Jeszcze coś dodam. No. Co ciekawe, że w tym wszystkim nigdy nie dotyczyło to Jezusa, no. nigdy nie dotyczyło to Boga, Boga Ojca, Ducha Świętego, nigdy nie miałem z tym problemów. Tylko i wyłącznie, jeżeli chodziło o Matkę Boską. To dziwne w ogóle. To w ogóle, no. Nie no, ale to. Czy ja się z tym spotkam akurat, żeby na Matkę Boską coś był ten bardzo ten, wkurzony? To nie, to nie wiem do końca. W sumie chyba nie. Czy znaczy pamiętam jedno. No, pamiętam, i to jest w sumie fajne do posłuchania. No, w sumie może by to było pouczające dla ciebie jakoś, bo jest taka historia jednego gościa, się, on się tam korzeń przedstawia, niecki, czy jakoś tak się nazywa, i on tak zrobił z nim reportaż, Henryk Henryk Dede, -D -D, czy Dedo, -D, jakoś tak się nazywa, w każdym razie bardzo fajny reportaż był, no i jeden gość po prostu o sobie opowiada, jak on tam przeżywał i on miał takie, no bardzo podobne do twoich przeżycia, plus jeszcze miał karty Tarota po drodze, plus jeszcze panie miał, i, było takie, I były jeszcze takie momenty, że jak mu się kończyło, jak było już takie szczególne natężenie takich właśnie ataków dziwnych z powodu ćpania, bo to, to też takie otwiera drogę do różnych takich, to zajął się, nagle trafił na karty Tarota i poprzednie znikło, nie? I było jest mhm, tak, że jak rozumiem. znajdujesz następne, to przychodzą ci następne znaczy, po prostu ja nigdy, rzeczy. Ja nigdy nie miałem takich problemów jak jakieś tam prawda panie czy jakieś karty tarota. W ogóle jakoś mnie do tego nie ciągło. W ogóle ja do dzisiaj, jak widzę, wiesz, te wszystkie wróżby w telewizji, czy gdzieś tam karty tarota, to uznaję... Znaczy, tak sobie wyobrażam, że to jest jakiś wyol, wyolbrzymiony problem, bo dla mnie to są zwykle, kart... zwykle no. wiesz, prostokąty karty papierowe, czy kartonikowe i no, tyle. No to tylko się cieszyć, wiesz. Jakbyś widział w tym znaczenia, to by znaczyło, że już jesteś pod wpływem jakichś takich sił trochę. No. Nie, bo poważnie, karty Tarota to jest wyjątkowo obrzydliwa rzecz z takiego punktu widzenia jakiegoś duchowego czy coś, bo wiesz, ja nie wiem, na ile ty wierzysz w istnienie tego świata duchowego, ale po tych przeżyciach to już chyba trochę musisz wierzyć, nie masz wyjścia za bardzo, nie? No i widzisz, tu mam, tu mam spory dylemat, dlatego że tak, jeżeli chodzi o Boga, to jakąś tam swoją jaźnią go wyczuwam. No. I to nie jest tak, że ja się nie modlę. Ja się modlę i to się modlę dość często, ostatnio nawet co Ale kiedy próbuję się modlić, nie potrafię się modlić do Jezusa. Hmm. Okay. Mogę się modlić do Boga Ojca. No. I, I właściwie tylko tak się modlę i nawet modląc się pytam Boga Ojca, czy ja mam prawo w ogóle modlić się do Jezusa. No bo gdzieś tam w Starym Testamencie jest powiedziane, że Bóg jest Bogiem zazdrosny, prawda? No tak. Czyli dał fundament pod to, że tylko ja i nikt inny poza mną. No. I wiesz, po tym natłoku setek tysięcy matek boskich, no. przeróżnych obrazów, po Jezusach frasobliwych, takich, siakich, innych krzyżykach, medalikach i tak dalej, doszedłem do wniosku, że dopóki tego wszystkiego w sobie nie uporządkuję, to jedynym fundamentem, przy którym na razie mogę trwać, to jest ten jeden, jedyny Bóg. No to bardzo słusznie, tylko musisz wiedzieć i tak, jaki on jest, czego on chce i musisz mieć jakieś źródło wiedzy. No i ja miałem tak samo problemy z tym, żeby z zaakceptować te wszystkie sprzeczności, co były wokół mnie, to, co mnie nauczyli. Nie wiem Też tam chodziłem do kościoła, na salki, tam wszystkie spowiedzi, pierwsze komunie, wszystko. No, ale to po prostu coraz mniej się kleiło. Im więcej czytałem, rozumiałem, to, to było jakieś bez sensu, niespójne, no i, i w ogóle nijak nie wpływało na życie. Więc w w momencie sobie postanowiłem, że zamiast słuchać pośredników, to wezmę od razu, pójdę do źródła. Czyli mniej więcej podobnie to, co ty. Tylko mi to chodziło o to, żeby bardziej... Znaczy, ja miałem na myśli Biblię po prostu, nie że do Boga, bo Boga też, oczywiście do Boga bezpośrednio, no i... ale wiedzę o Bogu chciałem czerpać z Biblii, a nie od kościołów i lekcji religii, ani żadnych świadków Echo, ani żadnych w ogóle innych, tylko samej Biblii. Więc ja Ci mogę. No tak, tylko no? widzisz tu, tu jest mój kolejny problem, dlatego że ja po prostu Biblii nie uznaję za pismo natchnione. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to jest księga, która została spisana, oczywiście ona może opowiadać o rzeczach prawdziwych, które rzeczywiście się wydarzyły i ci ludzie, którzy kiedyś tam to opisywali, rzeczywiście coś takiego widzieli no. i rzeczywiście się z czymś takim spotkali, ale biorąc pod uwagę czasy, w których żyli, poziom wiedzy, poziom kultury, poziom języka, znaczy, ale rząd, e, którym, nie byli w stanie tego projekt? rzeczywiście opisać. Znaczy czasy z Imperium Rzymskiego? E, no, nie, mówię, mówię o całej Biblii, od samego początku do samego końca. Aha. Od kiedy zostało rozpoczęte, zostało rozpoczęte pisanie Biblii do samego końca. Dlatego, że dla mnie to jest księga spisana przez ludzi i dla mnie jest nie do pomyślenia, no no że ktoś, kto jest omylny, nie mógł popełnić w tej księdze błędów. I ja sobie tłumaczę to tak, że dzisiaj wszystkie spory, które się tyczą, toczą na temat Biblii, mają podstawę właśnie w tym, że tą księgę pisali ludzie i jeżeli to nawet jest Słowo Boże, to nie zostało ono tak spisane, jak zostało przekazane. No to, ale to czego będziesz się trzymać? Nie dlatego, że ktoś nie, chciał tego, nie dlatego, że ktoś nie chciał tego napisać w taki sposób, tylko że nie był w stanie tego zrobić, bo na przykład jeżeli ktoś zaobserwował, nie wiem, wybuch wulkanu czy reakcję subatomową, to nie, nie, nie był na takim poziomie, nie miał takiej wiedzy i takiego zasobu słów, żeby to nazwać. No, no bo nie miał, ale to, czekaj, znalazł... bo to nie przekreśla jeszcze Biblia jako słowa natchnionego. To, że ktoś opisywał od siebie coś, to nie znaczy, że nie napisał prawdy. Tak naprawdę pytanie jest, czy to jest, czy uważasz, że to, co jest napisane, to jest prawda, a nie to, czy tam jest natchniona, nienatchniona, bo to, no to takie... Uważam, no? uważam to za przekaz historyczny. No to dobrze, no to bardzo dobrze, to tak jak uważam ja. To za przekaz, przekaz historyczny, tyle że podobnie jak w innych księgach, yy, które przekazują jakąś historię... Dopuszczam omylność człowieka, który to pisał. No dobrze. Nie okay. Boga, jeżeli nawet ta księga była natchniona, bo ja tego nie jestem w stanie stwierdzić, podobnie jak Ty nie jesteś w stanie stwierdzić, ani tym bardziej udowodnić, że ona była, czy nie była natchniona, prawda? Nie, bo to też Mamy nie tylko księgę dam. i nic więcej nie wiemy. Nie, no trochę wiemy. Wiemy dużo z historii, wiemy, czy to można zdyskwalifikować od razu. Tutaj występują przecież postacie historyczne i monety są wymienione i z różne miejsca z nas, no to, więc to możemy. Tu się z tobą zgodzę, no. Tylko że to nadal jest przekaz historyczny. To, no to o to mi chodzi. No, ja na... chcę wiedzieć jak było naprawdę. No, no, a nie. Natomiast Natomiast co do natchnienia, to tu już nie mamy żadnego, żadnej możliwości okay, ale to... udowodnienia tego, czy Słusznie. jest natchniona, czy nie. To jest kwestia wiary tylko. Ale no olać tak? natchnienie, bo ja też ja nie jestem jakimś natchnionym szczególnie. Ja to traktowałem jako księgę historyczną i to jest dla mnie najważniejsze. Pytanie na przykład jest, czy uważasz, że Jezus żył jako postać historyczna i czy te to, relacje, to jest, które jest... są... O... O śmierci i zmartwychwstaniu to prawdziwe. To jest oczywiście bezsprzeczne, dlatego że no. nie tylko w Biblii jest, jest, jest yy, napisane, że Jezus no tak. żył, bo On występuje i w Koranie, no i pewnie, występuje w różnych, w różnych przekazach ludowych, no pewnie, nie tylko już... związanych z judaizmem, no. prawda? Okej, okay. pytanie jest, czy umarł i rzeczywiście zmartwychwstał. Według tych relacji zdecydowanie tak, nie da się tego wytłumaczyć inaczej. Czy, że zgadzasz się z tym, czy nie? Przynajmniej... I widzisz, i tu mam problem, bo ktoś no. patrzył na jego śmierć, ktoś myślał, że. Myślał lub widział rzeczywiście, że zmartwychwstał. Bo ja oczywiście no to nie chcę, dobre żebyś zastanowić myślał, się że ja, tym, że ja, mówię, że ja mówię zmartwychwstał lub nie zmartwychwstał. Ja po prostu nie wiem. No Okej. Okay. To jakie masz. Jakie miałby masz inne alternatywy? Co mogło się tam stać wtedy? E, co mogło się stać? No. Y, mogło się no. stać. Y... Mogło się wstać mnóstwo rzeczy, ale tutaj zacznę teoretyzować. No, mogła to być śmierć kliniczna, mogła Nie mogła to być... Właśnie. być... No czekaj, ale to można wyeliminować. Nie ale mogła to być śmierć kliniczna. Bo ale nikt, dlaczego? Bo nikt nie jest w stanie wytrzymać potem trzy dni w zimnym grobie, w skale, będąc w stanie śmierci klinicznej, a potem odwalić głaz, który waży tonę. Cały czas będąc w stanie śmierci klinicznej na przykład. Nie, no nie jest w stanie no, wytrzymać tutaj, przebicia nie... serca, no też... Tak nie, nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No. Dokładnego przebicia serca jest Możemy opisane. tylko znowu z Biblii wyczytać, prawda? No ale tak, tylko... a to był świadek, to był świadek naoczny. No jasne, tylko, tylko zapewne nie był anatomem i Nie był, ale zapewne dał... nie sprawdzał tego własnoręcznie, prawda? Nie, nie był anatomem, a zwróć uwagę, co napisał. Poczekaj, bo to jest dosyć ważne, bo tam są szczegóły, na które się nie zwraca uwagi, jak się czyta pobieżnie. Napisał, że wyleciała woda i krew. W organizmie nie ma czegoś takiego jak woda i krew, która może ci no wylecieć jest woda i osocze. Przepraszam, jest krew i osocze. Tak, i może to i rozdziela się tylko wtedy, kiedy serce jest martwe, kiedy pęknie po prostu. I, i tylko wtedy, w tym stanie, znaczy jak mi to jakiś lekarz tłumaczy, chyba w stanie po, pozawałowym czy jakimś takim, w, normalnej, w normalnym bijącym sercu nie ma czegoś takiego, że jak przebijesz, to ci się wyleje i zobaczysz osobno krew i wodę. Także to już daje no, wskazówki. Ale pierwsze. i krew i pot na przykład. No, myślę, że zobaczył krew i pot. Dobra, druga rzecz, to, to jest, byli Rzymianie, to byli to jest... eksperci od egzekucji. To nie byli ludzie, co sobie tak przyszli z ulicy i nie wiedzieli, gdzie wbić dzidę. Oni byli szkoleni do tego i odpowiadali głową za przebieg tej egzekucji. I to wiemy z przekazów historycznych, także tutaj no nie za bardzo da się domniemywać, że spartolili tak ważną egzekucję, przecież to była rzecz taka polityczna, musieli dobrze sobie zdawać sprawę z tego, co robią. Upewnili się, że nie żyje. Poza tym sami zauważyli, że już nie żył wcześniej, to było tylko upewnienie się, no więc... I po któreś tam z kolei, Rzymianie nigdy nie dokonywali, nie łączyli kar chłosty z krzyżowaniem, ani żadną inną karą, z tego prostego powodu, że nikt nie był w stanie wytrzymać nic innego po chłoście. Dużo ludzi umierało w ogóle od samych ty, tej chłosty 40 razy się tam wtedy tam waliło. Także on nie miał szans w ogóle przeżyć. Tak dziwne, że, że dożył tak długo. No. Także no, no nie wiem, jak można to inaczej znaczy podważać. No, Okej, okay. Wiesz, gdybym miał więcej wiedzy na ten temat, gdybym więcej czasu poświęcił wcześniej, żeby się w to wgłębiać, to pewnie mógłbym z Tobą dyskutować. Na razie nie jestem w stanie, bo. A nie no ale, po ale ja tu mówię nie mam po to żebyś, mówię po to, żebyś poszukał właśnie historycznie. Nie, ja, ja rozumiem, sprawę, oczywiście, bo... to, oczywiście to zrobię. Wiesz. Mhm. Ja jestem właśnie tym facetem, nie wiem, czy, czy, czy skojarzysz, który, który od tygodnia. Słucha dosłownie całymi dniami wszystkich Twoich podcastów ja. od początku, jak istnieje od. Ale mi głupio. Dlatego, że bardzo mnie to zainteresowało, i w wielu rzeczach rzeczywiście przyznaję Ci rację. Poza tym podoba mi się styl, w jakim to przekazujesz. No. Właśnie ten taki nie, na, nie napompowany, tylko taki zwyczajny. Mi się I, też podoba. I, i wiele, wiele wiesz, wiele tez, też stawiasz w taki sposób, jak, jak można przyjąć nawet w takiej pozycji, w jakiej ja jestem dzisiaj. No. Natomiast natomiast wracając do, do, do, do ukrzyżowania, mm. no mm. nie wiem, wiesz, nie mam na tyle podstaw dzisiaj, żeby na ten temat dyskutować, ale wewnętrznie chyba... czuję, no. No, no. że jestem nieprzekonany po prostu. Okej. Okay. No właśnie, wiesz, bez tego przekonania... Bez, bez tego rozumiem. przekonania nie da się podejmować żadnych radykalnych decyzji, więc masz absolutną rację, że nie możesz uznać Jezusa za jakiegoś głównego guru w swoim życiu, póki nie jesteś pewny, że faktycznie umarł, zmartwychwstał i jest tym, za kogo się podaje. Dlatego zacząłem ten temat, bo to jest właśnie istota, w, w Biblii zresztą to jest napisane, że to jest istota całego chrześcijaństwa, czy ty naprawdę wierzysz, że ten Jezus umarł i zmartwychwstał, co go czyni naprawdę kimś dużo więcej niż człowiekiem. I... No dokładnie, no bo właśnie. po pierwsze, w innej sytuacji yy, całość chrześcijaństwa no nie ma sensu. No, no właśnie. To po pierwsze. No. A po drugie, to jest jeszcze to, że całość chrześcijaństwa nie ma sensu, już gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. No. To jest jedno, ale to nie jest najważniejszy problem. Najważniejszym problemem jest to, że w tym momencie, jeśli czujesz obecność Boga Ojca mhm. i nie czujesz zmartwychwstania, mnie to czujesz? No, musisz czuć zdradę wobec Boga Ojca. No nie, do bo My mówimy o fakcie historycznym. Jak masz to czuć? To jakby, no właśnie, ja to jest jakbym, sfera czy ja czuję bitwę pod Grunwaldem? No to, to się. Nie, nie, nie, to nie jest tak. To jest po prostu to, co, o czym powiedziałem wcześniej, że, że po prostu obecność Boga wyczuwam. Okej, okay. dobra, pytanie co do sfery duchowej. Na ile możesz być pewny, że to, co nie odczuwasz, jest, no może nie złudzeniem, ale że jest do końca prawdziwe? Albo inaczej więc jaką masz pewność, że ktoś ci nie, nie robi jakiejś ściemy, że czujesz coś, co nie jest do końca tak, jak tobie się wydaje? Wiesz, bo no to, i to jest świetne pytanie. Dla, no. Dlatego właśnie yy, nie mając pewności. Mam jeszcze coś, w co mnie wyposażył Bóg, czy ewolucja, czy jakiś kosmita, to już nieważne. Czyli mam mózg, którego no mogę użyć, prawda? I ja takie teraz. samo mam podejście jeżeli... właśnie, o kto chodzi. Dlatego... I teraz no... jeżeli, jeżeli nie jestem pewien, no to gdzieś tam zostało napisane, szukajcie, a znajdziecie, prawda? Tak jest, no właśnie. I na przykład stąd moja obecność dzisiaj tutaj na tym Skype'ie mhm. i wcześniej na twoich podcastach. Inaczej na pewno bym tam nie trafił. No fajnie, właśnie mi się to podoba, że szukasz. Zresztą ja też tak szukam. Ja doszedłem, mniej więcej miałem te same przemyślenia co ty, więc ja doszedłem w końcu do jednego wniosku, że nie mogę zaufać tym, co bym nie czuł, to dalej nie jest, nie daje mi pewności, że w to co wierzę będzie prawdą, więc musiałem znaleźć jakieś źródło, którego mogę się trzymać i jest wiarygodne. I jedyne, co mogłem zaryzykować z tych wszystkich, to była Biblia właśnie. Nie mogłem ani zaufać księżom, ani innym kościom, ani świadkom Jehowy, ani własnemu wyczuciu też nie, bo za mało wiem i nie żyłem w jakichś czasach. No może jakieś dokumenty inne historyczne, ale Biblia się okazała najbardziej rzetelna zdecydowanie ze wszystkich. Także nawet jeżeli Biblia jest okazałaby się jakąś ściemą, to i tak nie ma lepszego dokumentu, z którego mogę czerpać wiedzę o Bogu. I od tego momentu wychodząc, no to zawsze jest jakieś ryzyko. Muszę gdzieś w którymś momencie zaryzykować. No dobra, zakładamy, że Biblia jest prawdziwa. I jak już to raz założyłem, to dowiadując się tą wiedzę o Bogu z tej Biblii i konfrontując wtedy dopiero z tym, co czuję, to wtedy się okazało bardzo, znaczy obraz całości zrobił się nagle bardzo łatwy i bardzo spójny. I, i, I nagle to prawdziwe życie, ta wiedza, która się zaczęła od Biblii, weszła w prawdziwe życie i zaczęła je zmieniać. I to jest, yy, ja myślę, to jest, to jest chyba najlepsza droga, jaką może, że ja jeżeli mogę cokolwiek doradzić, też tak ty wybierasz sobie, jak tam sobie chcesz ustawić wszystko, ale ten problem, który teraz jest na przykład, który masz z tym, że cię ciągle męczą różne tam, naciski ze świata duchowego powiedzmy, to to jest życie prawdziwe, ale żeby dojść do tego, co to jest, dlaczego to jest, jak z tym sobie poradzić, to chyba trzeba zacząć od mózgu zwyczajnego, od właśnie zastanawianiem się, czy Jezus umarł, nie umarł, historycznie zupełnie i na przykład przeczytaniem Biblii. To na pewno nie szkodzi, albo jakieś tam czegoś innego. Porównaniem ze sobą z, i trzymaniem się czegoś, nie? To jedyne, no to co oczywistny. mogę powiedzieć, bo wiesz, co ci więcej powiem. Mogę ci powiedzieć na skróty dalej coś, ale... Lepiej, żebyś sam se dochodził do wszystkiego. No ja myślę, że wiesz, że między innymi dzięki twoim, yy, twoim wysiłkom gdzieś tam czegoś się dowiedziałem i pewnie się jeszcze więcej dowiem, bo co, ja tam dopiero 30 odcink odcinków zdołem przesłuchać, bo przecież to trochę trwa, prawda? No, wiem, no, a jeszcze oprócz to, tego jest to, inne to, życie. No, Proszę? Dokładnie, długie jest te odcinki. Nie, wcale nie są to... długie. Wręcz, wręcz mam wrażenie, że czasami zbyt szybko kończysz te odcinki. Naprawdę? Ja z... yy, to... No, dzisiaj Aha. akurat słuchałem bardzo dawnego odcinka odnośnie omówienia poszczególnych kościołów. A, nie wiem, czy pamiętasz tak, nie. tam omawiasz <śmiech> tam. mormonów. No wszystkich po kolei. A, o Amiszach zapomniałeś, ale... A, no ale... bo nie ma w Polsce. Były chyba dwie, dwie rodziny, czy... Aha, bo ty tylko o tych, co w Polsce mówiłeś. Znaczy, rozumiem. Znaczy, nie tylko w sumie, ale... Znaczy, właśnie głównie, no bo ja mówię do, po polsku, no to zakładam, że większość ludzi, co słuchają, to się nie zetkną za Amiszami, więc... W większości... Z większością tego, co tam mówisz i zgadzam się i jest to przedstawione w taki sposób, w jaki jest dla mnie do przyjęcia, no. natomiast to jedynie problem mam z ewolucją, ale to A. jest już chyba historia inna, no. bo, bo uważam, że, że, że jeżeli Bóg jest wszechmocny, to niby dlaczego nie miał doprowadzić do ewolucji? Ja nie, nie mówię wcale, e... że nie mógł, ja tylko mówię, że dowody świadczą tak to przeciwko oczywiście. temu. Dlatego, dlatego w postach czasem, pi... znaczy w komentarzach czasem piszę, że, że, że, że trochę tendencyjnie temat przedstawiasz, bo to tak czasem no tendencją trąci. Ale, no ale generalnie wiesz, bo... no super, no. Znaczy trąci, bo ja już trochę za bardzo skracam i dochodzę od razu do wniosków, zamiast przez cały etap rozumowania przechodzić, czy, czy ten. Ale nie, oczywiście ja zakładam zawsze, że Bóg mógł przecież wszystko zrobić za pomocą ewolucji. To nie mówię, że to jest w ogóle niemożliwe, bo niby czemu miałoby nie być. Dlatego ja mówię, że to się nie zgadza z Biblią, po pierwsze, a po drugie nie pasuje do faktów, no. No I tak, tyle. tylko Biblia, wiesz, Biblia wyraźnie mówi o tym, że przy, przynajmniej w tej księdze stworzenia, mówi o tym, że Bóg stworzył Ziemię, prawda? No? Tak. A co z resztą wszechświata? No dalej mówi, że pojawiały się tam zwierzęta i reszta, i organizmy żywe i coś tam. Zresztą wszechświata no dobrze, to. Dobrze, dobrze, mówimy teraz, dobrze. Mówimy teraz o Ziemi. A co z resztą wszechświata? No on się pojawia Bóg bardzo musi szybko. musi pochodzić i gdzieś musiał wcześniej być, prawda? No widzisz, że tego właśnie nie wiem. Bo jest tylko napisane na początku: Bóg stworzył, a co było wcześniej, to nie wiadomo. Tak, ale na początku Bóg stworzył Ziemię. Nad, nie wiadomo na początku czego. Nie, bo i Ziemię stworzył no. dokładnie. No, dokładnie, ale to niebo było nad ziemią i ta ziemia była pod niebem. Natomiast, natomiast, wiesz, oprócz takich ziemi jak nasza może istnieć jeszcze setki innych i Bóg może takich dzieci jak my mieć może. jeszcze setki innych, prawda? Może i gdzieś jest, ale to nawet jeżeli jest, to widocznie nie nasza sprawa, bo nie ma o tym w ogóle nigdzie mowy, więc może se są gdzieś, kto wie. No i ja tutaj no, nie bardzo Ale co nas to właśnie obchodzi, że są? Z, wiesz... Ja nie bardzo zgadzam się z twierdzeniem, nie nasza sprawa. No czemu nasza ma. Może jestem, może jestem troszeczkę bezczelny tutaj w stosunku do Boga, no bo jeśli. Ale też nigdzie nie powiedział, że mam się tym nie interesować, prawda? No nie, nie powiedział. Także także znaczy... tutaj. Ale to jest jedyna kwestia. Ta kwestia połączenia Biblii i ewolucji dla mnie jest to. Ja nie wiem, dla mnie jest to oczywiste. Co na... się da, czy się nie się że nienawidzisz słowa oczywiste, w którymś tam się Ale robi. Nie powinno się nigdy zakładać oczywistości, bo to prowadzi do. To są to zawsze ta. założenia. Znaczy, dlatego mówię, że, że jest to tylko dla mnie oczywiste, no. bo y, nie tam, że powinno być dla wszystkich, dla mnie tylko po prostu połączenie ewolucji i i palca Boga w tym, że w ogóle ewolucja miała miejsce, jest zwyczajne. No, tak samo jak w znaczy... stanie Jezusa no. wiesz, jest trudno wytłumaczalne dla normalnego człowieka, tak samo uważam, że, że no cóż to, jeśli stworzył Ziemię, to dlaczego nie miał dołożyć palca do ewolucji? Nie no, nie byłoby w tym problemu wytłumaczeniu, gdyby nie to, że biblia, to, co Biblia mówi, jest sprzeczne z tym scenariuszem po prostu. Nie mogło być. Albo Biblia się myli, albo... Nie było ewolucji. No, no tak? Zakładając, że ewolucji nie było na Ziemi, a była gdzie indziej wcześniej. A, chyba, że w ten sposób mówisz. A, to. No, no to wtedy. O, widzisz, i to jest ciekawe. Na tym się w sumie nie zastanawiam. To się zastanowię. Dobra, no, ale. Okay. Przecież my nie jesteśmy pępkiem świata. Oczywiście. <grym> Właśnie, dobra, według jasne, Biblii. Według proces. Biblii jesteśmy i to jest. To, to, no, Biblia to jasno przedstawia, że wszystko powstawało wokół Ziemi, jakby. Cały opis stworzenia jest z punktu widzenia Ziemi. Także właśnie jesteśmy, jako Ziemia jesteśmy No bo była, bo była pisana dla Ziemia. Może, jeszcze może, wiesz co, wiesz, może, wiesz... może. Nie mówię, że nie. Dobra, okej, okay. to jeszcze żeby inni zdążyli pogadać, ale zadzwoń kiedyś, bo mi się fajnie Jasne. gadało, to długo gadaliśmy. A na pewno Zadzimy. będę cały czas, wiesz, będę cały czas się kontaktował, fajnie. bo jak mówię. Dużo mi daje odwyk. Ciekawe, co ten... Znaczy, no, jestem ciekawy, jakie będziesz miał przemyślenia, powiedzmy, na przykład za miesiąc, jak już tam coś przeczytasz mm -hmm. więcej. Zobaczymy. Dobra, to na razie. Jasne. przepraszam, wiem, że tyle czasu zajęło. <śmiech> Chyba fajnie im się słuchało, myślę. Dobra, to na razie. To był to Marek. Na razie. Marek był. Yy, I zrobiło się... Wow! Po północy. Po północy się dobrze gada. Dzwonią ludzie i zaraz was zbieram, tylko sobie... Ja coś do picia mam tu? Nie mam do picia, ale dzwoni Zibi, który dzwoni na początku i powiedział tylko cześć, a teraz coś powiem więcej. Cześć, cześć, cześć. Ja słuchaj mnie w Skype'ie, a nie przez okienko, bo okienko jest opóźnione. Okej, okay, okay. jestem troszeczkę spóźniony, tak, dokładnie, już jestem. Aha. Halo? No, no, wszystko dobrze już. O. Skończyła się rozmowa w tej chwili, którą obserwowałem z gościem, który tam... Z gór był, tak? No, jest, no, no, tak? Jestem na czasie, na czasie jestem? tak? Okay. Tak jest. Opóźnienie tylko 20 sekund, coś takiego. Aha, dobra. Nie, mam nadzieję, że się więcej nie stało. <śmiech> <śmiech> nie, dobra. dobra. Robi się późno, więc ja no. już tak będę po małutku drzemał. Ja też powoli gdzieś 15, gdzieś po piąte muszę wstać. I siedzisz po nocach jeszcze gadać? Bo... Ojejku, no to jest naprawdę dla mnie y, najbardziej fascynująca sprawa. <laughs> Także mogę nawet do rana, tylko że no, no muszę się liczyć, tym, że będę wyspany. No. Że będę nie wyspany. Okej, okay. dobra. Y, bo główny temat było, czy, czy chrześcijanie są bardziej wolni od, od ateistów? No było. Ja, ja po, no, tak se to tak chciałem to tak y, ująć y, do kupy, i, i żeby już się nie rozdrabiać na te inne tematy, bo się Podniecałem nad każdym, który tu był tego, ale... Bo dzisiaj fajne na... są jakieś, dzisiaj to fajne tematy. Kupić się trzeba na czymś, więc ja myślę sobie, że, że to jest tak. W Biblii jest napisane, to już teraz nie pamiętam, szukałem, a nie mogę znaleźć, bo na pamięć nie znam wszystkich tych tekstów, ale tam gdzieś, któryś apostoł napisał, że zachowujcie się tak, jakbyście mieli być sądzeni przez Aha. zakon wolności. Tak, tak, tak. tak. Jest tak. Dokładnie. Więc ja rozumiem, zakon wolności to jest ten zakon prawo 10 wolności. przykazań. A prawo, tak, dokładnie. Tak, tych wszystkich przykazań. Rozwinięte przez Jezusa Chrystusa, bo to nie tylko to było te 10 słów, tylko Jezus je rozwinął do, do rozmiarów, nie do przyjęcia. Mm -hmm. <laughs> Tam nawet kwestia cudzołóstwa była tego typu, tak, że on nawet... Tak, to bardzo gdyby, dziwnie przedstawił. Nie, nie spał mógł. z nią, to i tak z nią już... W sercu swoim cudzołożę. No. Także słuchajcie, no. No. ja tylko powiem jedno. Ten, który się czuje wolny, a mówię to jako ktoś, kto, kto niestety, ale jakby z własnej woli musiał to wszystkiego doświadczyć, prawie wszystkiego, nie powiem czego, a czego nie, no, no, to, no to powiem Wam szczerze, że spróbujcie tej wolności ateistów, hmm. to murowane macie, że skończycie jako, jako niewolnicy. To jest pewne i to jest dla mnie oczywiste, jak dwa razy dwa jest cztery. Nie życzę nikomu, żeby tej wolności ateistycznej zażywał woli. Chociaż to jest pociągające, ale ja już tu mówię z góry. Oczywiście nikt mnie nie musi wziąć pod uwagę tego, co mówię, ale ja odważę i powiem tu szczerze, zażywajcie sobie wolności ateistycznej. I na pewno zaśniecie jako wolni, a obudzicie się jako niewolnicy. No, mocno powiedziane. Dla, dlatego, dlatego właśnie y, dla mnie to było ciężkie stwierdzenie i, i dalej jest ciężkie, ponieważ ja w ogóle nie jestem w stanie ani jednego z tych przykazań y, wykonać doskonale. Hmm. Dzięki, dlatego rozumiem, dlaczego Pan Bóg posłał Jezusa Chrystusa. No. Ale, ale generalnie, jeżeli ktoś mówi, że ma Jezusa Chrystusa i nie potrzebuje przestrzegać przykazań, no to jest w jakiejś dziwnej wewnętrznym konflikcie. Nie, nas... bo to nie o to chodzi, że nie potrzebuje. <śmiech> Czy chodzi o to, że on nie myśli o przestrzeganiu przykazań w ogóle? Bo związek z Jezusem polega nie na tym, że się przestrzega przykazań, tylko się polega na tym, że się staje coraz bardziej podobnym do Niego, że się coraz bardziej myśli, jak On i stąd wynika dopiero, że się automatycznie potem przestrzega albo nie przestrzega, to właśnie, No, Ale to, właśnie to naprawdę to... jest różnica. To może brzmi tylko jak, jakaś, jak sformułowane w inny sposób, ale to jest coś o wiele więcej. No. Okej, okay, w porządku. To jest o wiele więcej. Ale jednocześnie nikt mi nie powie, że jeżeli ma się związek z Jezusem Chrystusem, to nie zwraca się uwagi na rzeczy, które są wbrew tym przykazaniom. Oczywiście. No, ja zwraca nie się, ale wywyższam... nie z powodu przykazań, tylko wy... z automatycznie Dokładnie, po prostu. z powodu Jezusa Chrystusa. Tak. No po prostu no. także. Ja, wywyższam... no... ja nie wywyższam przykazań Bożych, ale wiem jednocześnie z moich po prostu osobistych doświadczeń, jakkolwiek by mi się niektóre nie podobały, bo wiem, że mam słabość do wielu. Tych grzechów, które tam dekalog przedstawia, mhm. ale jednocześnie im bliżej jestem Jezusa Chrystusa, tym bardziej widzę obrzydliwość tych rzeczy, które właśnie. są wbrew tym no właśnie. I, I to o to chodzi. No to... I, I jeżeli ktoś sobie bierze na tapetę 10 przykazań Bożych, a znam ten, bo też wywodzę się, bo wywodzę. Ja sobie wybrałem denominację, która. Bardzo z, m, mocno zwraca uwagę na przekazania. Mhm. Zresztą nieraz to wyrzucam moim współbraciom, bo to nie o to chodzi do końca. Mhm. <coughs> znaczy takie purytańskie jest... podejście, właśnie? Mm. Adwentystyczne powiem. A, no to. No, podobny no. trochę. No. Ale, ale... A to z tym szabatem, że... tak? Bardzo a nie, z powiem, to... znaczy nie, nie chodzi o szabat. Szabat dla mnie jest Dniem Świętym, bo tak pisze w Biblii i koniec, kropka. No tak. Tylko jak, jak ktoś włazi, że tam trzeba to i to w tym czasie robić, i to no, o tej no. godzinie, i to tamtej, to, no, no to już mnie słabi. Nie? No właśnie, no, no właśnie. No. Okay. Ale y, nie mam zamiaru rezygnować ze swojej denominacji, bo w tej chwili... <głos> a nie będę o tym mówić. Mm. Wróćmy do tematu. No. Chodzi o to, że... że... Im bardziej się poznaje Jezusa Chrystusa, to wszystkie przestrzeganie przykazań jest automatyczne. No właśnie, o to mi chodzi. Koniec, kropka. I, i, i, to, i to nawet y, ten nasz wspaniały święty św. Paweł mówił o tym, że nieważne, czy ktoś jest obrzezany w nawiasie, czy ktoś tam przestrzega obrządków, i no, no, tego, no. czy nieobrzezany, ale ważne jest przestrzeganie przykazań może. To jest ważne, i koniec, kropka. Jeżeli ktoś uważa to za nieważne, no to, a ważny jest związek z Jezusem, to, to jest we wewnętrznym konflikcie. A ja pytanie no, mam. Jedno z drugiego... No słucham. Pytanie mam bo właśnie, to na czacie powiedział czciciel złotego cielca nijaki, powiedział prawdziwy ateista się nie boi. To się zgo zgodzisz z tym? Że są prawdziwi ateiści, no, nie boi się... Tak, nie boi się, bo no. prawdziwy ateista nie wierzy w nic, nie wierzy w cel swojego życia, jak się urodził, tak i umrze. O, I czego on się ma? Śmierci. Ale jakie śmierci? Przestanie istnieć, on, on nie istnieć. Jest... On nie chciał zaistnieć, więc nie musi chcieć no. nie chcieć nie istnieć i tak dalej. Poważnie się nie, nie... boi? Ja myślałem, że oni tak się tak boją właśnie. Ja myślę, że on się y, y, y, y, biologicznie boi tej śmierci, bo się no, nie przyzna. No. On się nie przyzna. Ale to by było, no. gdyby się przyznał, to by było wbrew jego e, światopoglądowi, o tak powiem, ja. No właśnie, to Oczywiście. dlatego, ja tu mówiłem gdzieś kiedyś, pisałem, że no, ja nie rozumiem tej sprzeczności pewnej ateistów, bo gdzieś tam występują takie dziwne sprzeczności, niespójności tego poglądu. Dobra, A zakończenie to jest, powiem, że no. ateiści y, y, generalnie w sercu swoim nie są ateistami. Oni tylko tak na zewnątrz o tym mówią. A to się y, wkurzą sił... na ciebie teraz. Pewnie. Prawdziwy ateista jest człowiekiem wierzącym, o, <grych> ponieważ wierzy, no. że życie jest bez sensu. No tak, no dobrze. Trzeba dużo wiary do tego, <grych> żeby tak wierzyć. Wbrew faktom no, właściwie. Okay. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. To był Zbyszek. To był fajny telefon, bardzo. O DJR, jest DJR, który pewnie zareklamuje swój podcast. Cześć, DJ. No cześć, witam. No? Jaki komentarz y Reklamować to na końcu. Ja tylko <śmiech> chciałem się odwołać do tego, co mówił góral katolicki, czy tam już niekatolicki teraz. Szukając? O tej, o tej śmierci klinicznej. No. To tam argumenty te, które są też podane, że rzymscy żołnierze i tak dalej, to jest jedno. Mhm. Z punktu widzenia czystej biologii Jezus nie mógł być tylko w stanie śmierci klinicznej i po chwili się obudzić ponieważ na krzyżu wisiał przez pewien czas, yy, 3 później został złożony trzy no, godziny na krzyżu, później został złożony do grobu no i później dopiero zmartwychwstał się. Śmierć kliniczna, proszę Pana, Górala, trwa od czterech do 10 minut, no nie dobra. dłużej. i musi się obudzić człowiek, bo inaczej jest już normalna śmierć. No. no, później zaczyna się śmierć biologiczna, więc nawet gdyby Jezus zmartwychwstał, nie wiadomo jakim... Znaczy obudził się z tej śmierci yy, klinicznej po powiedzmy godzinie, to obudziłby się tylko do bycia warzywkiem, no a on po zmartwychwstaniu warzywkiem raczej nie był. Bo... A psujesz mu w DJR warzy... zabawę, bo on przecież dojdzie do tego sam, jak się zastanowi. To jest właśnie, zresztą to jest ten przypadek Jezusa, co się z nim stało, czy umarł, czy nie umarł. To jest w sumie bardzo fajny problem do rozpatrywania, na przykład, na przykład dla sędziów i różnych takich ludzi, co się w detektywa lubią bawić. Na podstawie samych faktów, zdaje się, Josh McDowell chyba napisał nawet książkę o tym, bo on właśnie zaczął jako swoją karierę życiową jako człowiek kompletnie przeciwny temu Jezusowi i się starał, stwierdził, że udowodni teraz, że Jezus nie umarł, nie zmartwychwstał i zaczął zbierać dowody. No i jak uzbierał te dowody, to się potem okazało, że... Jest dokładnie odwrotnie, niż on zakładał. Pod wpływem samych dowodów, które sam zebrał, musiał zmienić zdanie na dokładnie przeciwne. Zresztą to był rzecz na No Mata, to jest, dobrze, to jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym ty kiedyś tam co próbował zrobić ten ksiądz, co go tak zjechałeś tutaj u siebie. Który? Bo on, ja dwóch chyba zjechałem, ostatnio. Ten drugi, teraz ostatnio, coś Aha. tam po nim jechał. Oj. Ten filozof A, nie będę mówił na W każdym razie. Był przecież, no. ta... Tischner zrobił coś genialnego, no bo wiesz, jeżeli sam wierzy w Chrystusa, to nie mógł y, powiedzieć czegoś złego, więc y, postawił się w sytuacji człowieka niewierzącego i postawił durną tezę, y, no i później próbując udowodnić tą durną tezę, tak jak próbuje, próbują ją udowadniać niewierzący, doszedł do tego, że jest ona tak nieskończenie durna, że właściwie tylko debil mógłby w to wierzyć, nie? Myślę, że on się nad nią zastanawiał przy okazji, czy to tak nie może być. Znaczy, on, on, on się zastanawiał i przecież sam, sam później w tej rozmowie doszedł do wniosku, że no to wnioski, które można wyciągnąć z tej tezy są absurdalne po prostu. No i, i to jest dowód na to, że, że ta teza jest głupia, nie? No, jeżeli czym... ja nie, no rozumiem, to się nazywa no. dowód nie wprost, ale no ja nie widziałem za bardzo, że to do końca o to chodziło. Bardziej, że to jest taki program, gdzie się zastanawiałem nad różnymi możliwościami i kto wie, jak jest naprawdę, bo ja coś tak nie niepewni tego wszystkiego, ten Tischner i z kim on to gadał, z tym redaktorem? No nie to wiem, to, ja, ja byś z, z, z, z żakowskim widziałem. był. No. No, dobra, no w, każdym razie, z tym... w każdym razie tak to wygląda, a jeżeli chodzi o tą śmierć kliniczną a oczywiście, że na końcu zapraszam wszystkich na 100%.box.com, bo niby czemu nie. <laughs> no w sumie czemu nie. No. Dobra, to dzięki. Dobra, dobra. Cześć. Cześć, to był DJ który prowadzi program na 100% blogspot.pl.com. Nie, nie wiem już nawet, co, co on powiedział. No to tak. Dobrze, zrobiło się trochę późnawo. Za 15 minut będzie pierwsza i będę musiał kończyć niedługo. Z tego powodu, że nie, żebym sobie nie pogadał, tylko, że nie dam rady za bardzo. No wiecie, no, z powodów takich zupełnie technicznych, po prostu nie da się prowadzić zbyt długo, tak bez przerwy takiej audycji i y, mieć cały czas skupienie takie na 100%, więc za chwilę zacznie mi się już mieszać, jak zdania będę tam knocił. No, ale jeszcze Adama W odbiorem, bo fajnie posłuchać kogoś jest. Cześć Adam. Witam, witam. Jakiś, rzuć komentarz, może jesteś ateistą. Cześć, Jesteś? No. Jestem, jestem, opóźnienie takie trochę jest. Aha, jesteś tu. Ateistą A, jesteś jest... przypadkiem? Co? Ateistą jesteś przypadkiem, może? Nie, nie. Ech, tu szkoda, Ale ateistą bo... chciałem powiedzieć, no. że ja sądzę, że ci ateiści to po prostu jest coś jak socjalista. <laughs> no większość liter się zgadza. I w większości to nachodzi na siebie też. No że to on po tak, prostu często jest. Uprą się do czegoś, i w zasadzie tylko głównie bazują na tym, że twierdzą, że Boga nie ma. No, ale różni są, naprawdę. Ja znam bardzo oddanego, powiem. Zaślepieni. No. no, myślę, że większość to tak po prostu się. Możliwe. Ja myślę, że większość z takich, z takich ludzi to są tacy wojujący ateiści, że po prostu są tak wkurzeni na kościół, że ten, albo są łat, znaleźli łatwego chłopca do bicia i się po prostu wyżywają na kościele Bogu i wszystkim naraz od razu. I... Taki palikot. Taki <laughs> trochę palikot. Ale są różni. Naprawdę są tacy bardziej z mózgiami większymi. Naprawdę też. No. No palikot i... by chciał w święta, w których by nie oglądał spaść brzuchów. brzuchu. <laughs> No, ja znam, że ateistę, który jest wolnorynkowcem i bardzo promującym wolny rynek i wolność, a przy okazji jest bardzo, bardzo takim darwinistą zaangażowanym i powiem, że on ma wiedzę przynajmniej. On ma naprawdę jakąś wiedzę, jak się z nim gada, a to, a to, to... jest o czym. No, to powiem. Także... Trzeba odróżnić, czy to jest. Trzeba odróżnić, Trzeba tak. odróżnić, czy ateista, który po prostu nie wierzy w Boga, bo tak. Bo mu to nie odpowiada. W każdym razie chętnie współpracuję z nim bardzo w sprawach związanych z promowaniem wolności, powiem o. Także, tym. No w ogóle ja ogólnie lubię ludzi, tak żeby nikt tu nie miał wrażenia, że ja tutaj jakoś wrogo jestem nastawiony, bo nie jestem a, ani trochę. W ogóle mi się bardzo dobrze gada z ateistami zawsze. Najbardziej lubię gadać o Bogu z ateistami w sumie. Tylko nie takimi właśnie tymi porąbanymi wojo, wojownikami, co tylko chcą tak, wyśmiać wszystko, zwań. tylko takimi szczerymi ludźmi, bo to oni przeważnie są bardzo szczerzy i uczciwi ludzie. Tacy... Tylko nie wiem, no nie, nie wiem, dlaczego właśnie oni tak tak strasznie... Nie wiem no, a no, Może i wiem, ale... Dobra, za dużo tłumaczenia. To cześć, powiem w sumie i cię zrzucę, bo telefon dzwoni. Dobra. <grych> to na razie. Dobra, dobra. Cześć. To był Adam. A teraz dzwoni telefon, który nie wiem skąd jest i nie wiem w jakim języku. Hello. No? O, halo. Hello? halo. Po polsku będzie jednak. Myślałem, że to kierunkowy skądś... Jest. Halo. No, jestem tutaj. Och, przepraszam. <głos> Nie tu was jeszcze masz ten gural. A, okej. Okay. Niewierzący. Ja tylko sekundo, pięć sekund czasu chciał, chciałem zająć. Nie chciałem tylko sprawy. powiedzieć do pana dj że tak jak wspomniałeś, Martin, ja tylko szukam. No, ja to, no, to wiesz. Dokładnie. No to ja dobrze zrozumiałem. No. Dokładnie dobrze zrozumiałeś, dlatego jeszcze bardziej utwierdza mnie to w tym, żeby, żeby jednak śledzić przez twojej powstanie. Szukaj, szukaj, powiem. Tak sam, e, ani ci nie będę końca, ułatwiał bo... niczego za bardzo, bo wiesz co, w sumie to e, no... najpierw byłabyś nie słuchał odwyku, tylko sam dochodził, bo ci będę psuć przyjemność własnego szukania na własną rękę. A nie lubię psuć ludziom przyjemność. Ja muszę wyjść przez komputera dlatego, że słyszę cię z opóźnieniem z komputera A. i trochę mi to przeszkadza w rozmowie. No, Dobrze, nie ma problemu, to znaczy tak, ja na pewno chcę przesłać wszystko, co tam y, naprodukowałeś i, i sobie jakieś zdanie w tym temacie zrobić własne, y, natomiast y, no właśnie dlatego, że, że, że, że rozmawiasz z ludźmi w taki sposób, jak rozmawiasz, mhm. to myślę, że ludzie chcą rozmawiać z tobą. Fajnie, ja strasznie lubię, te Noce na Odwyku to w ogóle ulubiony program mój ze wszystkich, które robię tutaj. Także, mhm. no. Dobra, Dobra, dam spokój już, bo na pewno jeszcze ktoś tam chce się dobić No, no Podobno Byditer, cześć, cześć, cześć Byditer się gdzieś podobno dobija, ale ja go nie widzę tutaj na ekranie okienka Skype'a z napisem, że ktoś dzwoni I ludzie na czacie krzyczą, Martin odbierz Bajditera No dobrze, niech zadzwoni, bo na razie co mam odbierać? Nie ma nikogo Co to za krzyki? No nie to miało być. Właściwie miało być to. A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili. Tak, bo będziemy kończyć, bo teraz coś nie ma, nie dzwoni. Nie wiem dlaczego. No, wi o jest, dzwoni. Dobra, odbieramy teraz. Na prośbę ludzi z czata, który jest na stronie www.odwyk.com, przypomnę. A przy okazji ta audycja też można ją słuchać w Radiu Kontestacja o tej samej godzinie, o której, no właśnie, ona jest, czyli godzinę przed północą w każdą środę. I w rady kontestacja w ogóle dużo ciekawych rzeczy. Też takie bardzo dziwne radio, unikalne, wyjątkowe dosyć. Po prostu, no nie ma takiego drugiego, nawet podobnego nie ma. Może będzie kiedyś. Dobra, odbieramy byditera. Cześć, byditer. Cześć, Martin, cześć ludzie na czacie i wszyscy słuchacze. Promotorzy twoi. No tak, tak, jakoś tak napisałem, że ostatni raz dzwonię, więc przestałem zamknąć całkiem to okienko w ogóle już. Ale. Tak, musiałem go na nowo tutaj uruchomić, jak... Powiedziałeś, że jednak mnie chcesz odbierać. A tu mi przypomniałeś, e, bo miał.. Mnie... Ja no, Okej, okay. to powiedz ty najpierw. Co, co ci przypomniałem? przypomniałem i bo. Dobra, ktoś... to, to kto powie najpierw? No mów, mów, mów ty. <laughs> na czacie ktoś powiedział, że modli się o dar języków i pytanie dlaczego Bóg mi nie daje? Czy nie ja mówię? Jak ktoś się modli, to czemu długo Bóg mu nie daje? Znaczy nie, to co ma robić, jak Bóg mu nie daje, tak zapytał. I ja chciałem właśnie wtedy odpowiedzieć, a zapomniałem i teraz odpowiem zamiast wtedy, że to samo trzeba robić, co w przypadku jak zgłaszasz się do jakiejś firmy o pracę i jej nie dostaniesz i potem idziesz do drugiej i jej nie dostaniesz. To co trzeba robić? Iść do trzeciej, aż się dostaniesz. Koniec. Tyle. Teraz bye tak, tak. bo Bóg, Bóg da takie dary, jakie sam uważa, że komu, komu y, są przydatne i potem człowieka danego wykorzysta z takim darem, jaki, Czy, jaki Bóg sam ma pomysł. Bóg sobie zrobi, co będzie uważał za ten człowiek sam... Co? Tak, to jak tere, jak, jak tere, tak samo jak, sobie, jak że ktoś się, jest, że się przyda. No. Tak jak firm, ktoś, kto cię zatrudnia do firmy, to on, i on ci zdecyduje, czy cię zatrudni, czy nie. A twoim zadaniem nie jest zastanawiać się, czemu ci nie dał, tylko idź do następnej firmy i idź i się dobija, aż dostaniesz już. Tak jak powiedział Jezus, że kto Bez kołacze, może. tego mu w końcu otworzę Mówi, żeby się dobijać, a nie żeby się rezygnować od razu. No i tyle. No, być teraz. może na przykład nie masz tych słuchaczy, o się o to, to pytałeś, mieć daru języków, tylko masz może. być prorokiem, masz zostać za proroctwa. No, i nawet no, dużo i lepiej. Po to, by żeby dostał taki dar, taki dar, który jest najbardziej dla ciebie. On niekoniecznie będzie charyzmatem nadzwyczajnym, on być może będzie zwyczajnym, ale tak, zwyczajne wcale, wcale nie są mniejsze. Na molnym trzeba być, mówi Don y Dobrze, teraz by liter, ma głos. Będziesz coś reklamował? Ja od odpowiedzieć, bo tutaj... A. Tak, reklamował też będę, ale chciałem odpowiedzieć najpierw. No. Chciałem brać opłaty za tę reklamę. Co, co z alkoholikami księżmi A, w kościele właśnie. katolickim, czy to powiedziałem tak samo. Otóż ja wiem i pisałem na czacie, ale Powiedz. nie wszyscy to wiedzą. Ja, ja nie słyszałem Otóż to pytanie postawiono w latach 70. kongregacji nauki wiary, która się zajmuje takimi sprawami. O, widzisz. I. Kongregacja, opierając się na opinii historyków, że Żydzi do celów liturgicznych stosowali, zdarzało im się stosować moszcz winny, który alkoholu nie zawiera, jest takim ekstraktem, na, na którego bazie się przygotowuje, różne tam no, fermentuje potem. Tak. To, że można używać moszczu winnego, jeżeli się dostanie indult. Taki ksiądz alkoholik występuje o indult i jak ma ten indult, to może moszczem winnym sprawować muszę. Czyli, co to jest indult jeszcze? Jeszcze raz, indult? Indult to jest pozwolenie na, na wyjątek. Indult jest, no. to jest, tak się nazywa, taki dokument kościelny, który pozwala na wyjątek od pewnych reguł. Aha, okej, okay, a gdzie się, kto to robi? Kto Dyscyplinarne. To... nie Nie od doktryny, doktryny, tylko od dyscyplinarnych reguł. I kto to daje, wyjątek. ten indult? Biskup, czy ktoś? Się... Różnie, niektóre indulty dają biskupi. Ten indult jest zarezerwowany z Stolicy Apostolskiej. To się trzeba do samego papieża zgłaszać, żeby móc nie pić wina? Tylko ten nie, do moszcz. kongregacji. To, to jest delegowane na, delegowane na kongregację, czyli ktoś z kongregacji no. tam odpowiada. I, że Ale w Watykanie. Także, okay. W Watykanie, tak? No to tak. wysoko trzeba po to. Ale czekaj, to y, i wtedy co się pije? Ten moszcz cały? Moszcz winny, tak. Moszcz się pije. A skąd to wziąć, ten moszcz w ogóle? To no się no tak robią, kupić? robią, tak, tak, się, tak się robi, to robią w Izraelu, to robią no w innych krajach, to robią i właśnie opinia historyczna jest taka, że bywało to używane na przykład w przy patrze, mhm. jak nie było normalnego wina, że do celów liturgicznych było to traktowane zamiennie. Okej, okay, no to dobra, czyli jak ktoś znajdzie na Allegro, ciekaw, czy można kupić moszcz, nie, na Allegro nie będzie, A to jest płyn, tak? Ja myślałem, że to jest takie... Tak. Aha, a to, to nie są te odpadki po winogronach? Te takie. No, wyciśnięte, mniej więcej, mniej więcej, to taka miazga, takie te Tam tak, Ale tak. to jest suche, to nie jest ten. Nie, nie, to jest właśnie. Zanim za, za za to właśnie, to jest ten morze. Aha, okej, okay, no bo to nie wiedziałem do końca to... Dobra. No to wiemy przynajmniej, ale to fajne rzeczy po się dowiodły. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Czyli załatwili sprawę. I kiedy, w którym to roku było załatwione? Nowa sprawa? W 1974. 1974, tak? Tak. To nowa rzecz, no, proszę bardzo. A ciekawe, jak wcześniej co? Ludzie nie mieli problemów z alkoholizmem, czy co? Czy po prostu pili? No, pewnie pili, nie wiem. Nie, to Jakoś późno, do, po dwóch tysiącach lat nagle się okazało, że istnieje alkoholizm, a wcześniej nie był. Nie wiem, dlaczego. No się... wiele się okazało dopiero w naszych czasach. W naszych I czasach się okazało czasy? na przykład, że że dzieci, my, dzieci myślą, że jak się przeleje z dwóch takich samych szklanek wodę do jednego szerokiego naczynia i jednego cienkiego, to w tym cienkim jest tej wody więcej, bo e, no. wyżej sięga. I teraz dysleksja się okazała, no, że czy... mają. Kiedyś to używali rózgi do leczenia nie, dyslekcji nie, nie. z powodzeniem, a teraz już... Nie, to jest norm normalne. Poczytaj o eksperymentach, eksperymentach Piarzeta. Po prostu wcześniej nikt nie, nikt nie pomyślał, że dzieci po prostu myślą inaczej do pewnego wieku. A nie wiem, bo ja wiesz, nie słuchałem e, już jak, jakoś... do końca. No. Nie słuchałem o co chodzi z tym przelewaniem, Dobra. bo już się skupić trochę nie mogę. Dobra, okej, okay, no to co, kończymy, uh -huh. nie? To będziesz na to... końcu, coś miałeś reklamować. Jej, ale czekaj, bo jeszcze chciałem, jeszcze, jeszcze chciałem zareklamować i jeszcze okay. mam pytanie tak w ogóle, bo Dobra. to było pytania, które odpowiem, to mi przysługuje zadanie też jednego. Dobra. Ale najpierw reklama, Otóż, ale w nawiązaniu <śmiech> też do tego, co mówiłeś wcześniej, no. Bo mm, mówiłeś, że taka gruba książka i kto ją czyta? Otóż czytają ją ludzie i czytają ją ludzie między innymi w ramach projektu Tygodnie z Biblią, który polega na czytaniu Biblii i na każdy tydzień jest przewidziany według planu takiego czytania Biblii, które jest bardzo sensownie opracowany. Czytacie dalej? Myślę, że bo go też Tak, bardzo małeś. dobry jest. Tutaj tak? się muszę przyznać, e... że dobry jest ten plan czytania Biblii. Powiem nawet, że jest lepszy chyba nawet jest niż plan, czytanie ty... Biblii od początku do końca jest ten plan. No, no dużo, to każdy ty... je wybrałem spośród dostępnych. Ten od no, początku do końca nie jest zrobić, no, ale... nie jest zły, jest chronologiczny przede wszystkim w miarę i to dobre. Nie, nie jest nie, zły jest znowu. Nie, zupełnie proro... Prorocy są, prorocy są wymieszani, prorocy nie są chronologiczni. Prorocy są na przykład, wymieszani. No, historyczne no, księgi są chronologicznie. Tak, początek jest tak, co ma być na początku. Jak, jak, e, wiesz co nie Jak wiem, nie leci jakiś to się prorok, to zastanawiasz kiedy to było, te księgi historyczne o tym królu, co żył w czasie tego proroka. No, już nie pamiętasz. Poza tym masz taką dużą dawkę tego przeżydowania, a dopiero potem Nowy Testament przychodzi. No ale tak było, no, naprawdę? Nie, nie jest, jest... to polecam. Ja, ja, ja, ja mówię z własnego doświadczenia, Dobra, okay. bo Dobra to okej. Okay. Biblię do... właśnie tak całą kolegę. Zależy, do... no. ja... Czytamy, czytamy, ja podeślę tutaj na tym, na e, czacie, no. link do tego planu czytania Biblii i także pode... podeślę... E, e, kupię, ja... Dlaczego ja ogłaszam? Ogłaszam? No. Ogłaszam dlatego, że... Tak, tak, żeby trzeba postawić gdzieś jakoś właśnie fajną tego. Ale obo z ludzi, którzy czy to tam nie zdążyli się zgłosić, zanim myśmy zaszli za daleko w tej Biblii, czy to odpadli w trakcie, bo tam nie, nie z różnych powodów, czy to się zainteresowali tym dopiero później, jest stworzona teraz właśnie druga grupa. Zrekrutowałem już przewodniczącego, tej, znaczy prowadzącego tą drugą grupę i będzie w tym, w tym miesiącu pod koniec uruchamiana druga grupa Tygodni z Biblią, która będzie od początku czytać czytanie. całą według tegoż planu. A, okazja czytać e... od początku Biblię razem jest. Więc opłacę się zgłaszać, zgłaszać znowuż, znowuż nawór jest do Tygodni z Biblią. Dobra. E... Można się ze mną kontaktować na przykład na Skype'ie pod, pod loginem kilometr, można się teraz kontaktować ze mną na czacie tak. No, i można właśnie chęć swoją do tego zgłaszać. Bajditer jest moderatorem. Tak. Na, Od razu powiem też. Polega to na tym, że właśnie ten plan tak, że na każdy tydzień jest sześć fragmentów, czyli o jeden mniej niż dni w tygodniu, no. do przeczytania. I się czyta w tym samym po prostu tempie wszyscy. A raz na tydzień się o tym gada. Łączy się konferencję przez Skype'a i się gada o tym, co się tam wyczytało, tak. co się o tym myśli. Jakie się nawet, no co kogo tam ruszyło, jakoś być może ktoś próbował zastosować to w życiu i coś mu z tego wyszło, albo i nie. No, ja powiem tylko I od ciebie od... że to jest dobry bardzo pomysł. Może się wydaje głupi dla ludzi, co są, czują się indywidualistami, że nie lubią grupowych zajęć, ale powiem, że się można dobrze się zastanowić nad tym, czy to nie jest dobry pomysł, dlatego że to daje. pod pierońską motywację do czytania, bo przerażnie problem z czy albo w ogóle robię coś dużego jest taki, że się szybko zniechęca, człowiek mu się odechciewa. I takie czytanie razem daje kopa do tego, żeby przeczytać, bo wiesz, że musisz przeczytać tyle i tyle na tydzień, bo potem będzie ci głupie przed innymi. No, więc jak ktoś chce zrobić, przynajmniej raz w życiu przeczytać Biblię, to jest okazja. No i koniec, tyle na ten temat. Dobra, okej, okay, kończymy. To szybko mogą coś to być, ok. Mogą to być ate ateiści, agnostycy, e, prawda, innowiercy, każdy no tak, to... zwany przeczytaniem Biblii, no, z Nie widziany. Chodzi o, o po prostu przeczytanie Biblii, a nie o, w od razu wiarę w Biblię, czy cokolwiek innego, nie? Tylko czytacie po prostu i już. I gadać o tym. Dobra, teraz... Dobra okej. Okay. a mogę pytanie jeszcze? To szybko, bo jest pierwsza. Dobra, to ja zadzwonię jako pierwszy jako pierwszy za tydzień. A nie, dobra? no o, jak szybkie pytanie 23. To, to Nie, ono nie jest szybkie. 23 dzwonię za tydzień. Dobra, dawaj. pięć, 23, 23, bo 23, ja muszę wstęp zrobić i nie. powiedzieć, gdzie dzwonić. Jasne. Okej, okay, dobra. Bye nie odpusz. Dobra, by diter. mam nadzieję, że będę pamiętać. Ciągle pamiętam, to jest dobrze. Dobra, okej. Okay. See ya, Bye Dieter. Tak, to był Bajliter i kończymy teraz. Nocy na odwyku były dziś. Jeszcze na czacie zapytał mnie Sian, czy ktoś, kto to było? Sian, Sian, gdzie jesteś tam, człowieku? Sian, moje. Martin, mam bardzo ważne pytanie. Jeżeli ktoś ma na myśli bluźniercze na temat Ducha Świętego, nie pochodząco od niego, to znaczy, że już jest stracony? No, to jak mówisz, że nie pochodzące od Niego, no to nie pochodzące od Niego, no to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Co się mnie pytasz? Logicznie rzecz biorąc, to nie. No, no nie, oczywiście, że nie. No. Wiecie, to oczywiście chodzi o ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym jest mowa w Biblii i on rzeczywiście był, w... Jezus o tym powiedział, że nie będzie wybaczony komuś, to bluźni przeciwko Duchowi Świętemu. I to było w kontekście takim, że... Ktoś oskarżał Jezusa o to, że On wyrzuca demony demonem innym. Czyli inaczej mówiąc, że nie ma Ducha Świętego, tylko, tylko to jest jakiś obcy duch. Inaczej mówiąc, obrażali po prostu Ducha Świętego albo byli blisko. Blisko byli, żeby go obrazić. Bo jeszcze nie mówił, że tak robią. I z powodu tego właśnie Jezus powiedział to ostrzeżenie, żeby tak nie robić. No, Dlaczego to ja nie wiem, ale wynika z tego jasno, że chodzi tutaj o takie bluźnienie, to znaczy, że mówienie głośno, publicznie, świadomie, z premedytacją, a nie, że coś tam gdzieś przyjdzie do głowy i myśli, przemknie przez głowę, no rany, ani nie jak przeczytasz na plakacie coś, ani nawet jak przeczytasz to na głos, co jest na plakacie, to też nie, to ty masz obrazić, znaczy nie masz właśnie, to jest strasznie głupie i niebezpieczne tak robić, no, ale no ludzie, bez przesady, Bóg nie to nie jest ktoś taki, który tylko czyha na ciebie, kiedy tutaj coś zrobisz, żeby ci dać w pysk. no. Bóg to nie jest nauczyciel w szkole państwowej polskiej, tylko czeka, kiedy błąd zrobisz, żeby ci przylać. To nie jest urzędnik z urzędu skarbowego, ani z ZUS-u, że czeka, gdzie tutaj jakiś e, coś źle podpisałeś na papierku. Nie wiem, że w Polsce się tak właśnie myśli, bo nas tak wychowują, ale nie miecie złudzeń, Bóg nie jest Polakiem, no. Nie wychował się w Polsce, więc bez przesady ludzie, spokojnie. Bez, przesady, bez problemu, no. A tak jak dzwonił szukający człowiek, to, no to widzicie, takie rzeczy są. No i on, mówię, powtarzam to, że to on nie jest wcale jedyny. Dużo ludzi ma takie problemy, jak widać na czacie. Jan ma też. Chyba, że to właśnie. z jest chyba nie no i, i ja myślę, no dobra, koniec Chi, Chitty Chicky Bang mówi odwyk, klniesz na, za kulisami? no więc Martin jestem od razu mówię odwyk to jest tylko taki login czy knę. no właśnie problem na tym polega, że ja nie umiem i to ja poważnie mówię, nie umiem kląć, kląć. nie umiem, chociaż czasem bym chciał, powiem, i to już jest dopiero szokujące, że jak to chrześcijanin chciałby kląć? chciałbym kląć z tego powodu, że no, ja bym wolał nie kląć dlatego, że nie chcę, a nie dlatego, że nie mogę. Bo co to jest dla mnie za zasługa, że nie mogę? No to to jest... Ble, no. Ja chcę móc i nie zrobić, nie? Na tym polega wolność. Nie, po prostu nie mogę, nie mogę, bo nie umiem, nie potrafię, nie przechodzi mi to przez gardło nijak. I na tych piosenkach wszystkich, co tam się wydaje, że klę, to tak naprawdę nie klnę, tylko robię pi. A tak naprawdę to ja wtedy nic nie mówię. Jakbyście słyszeli oryginał, to byście się zdziwili, co tam mówię, nie? To bardzo łatwo udawać, że się knie jest. Bardzo, bardzo łatwo jest. Dobra, ale koniec na ten temat. Knięcia. Rzeknę, yy, że będziemy kończyć. Ale, zanim skończymy, skończymy nocnym akcentem. Tak, ty wuju, można powiedzieć. Dupa to nie jest knięcie, przepraszam, litości. Knięcie to jest Wie, Wiecie, kiedy jest knięcie? Knięcie jest wtedy, kiedy czujesz, że wychodzi z ciebie coś obrzydliwego. Takie mocne, upajające, obrzydliwe. Właśnie ja nie mogę kląć dlatego, że nie jestem w stanie wytrzymać tego uczucia. To uczucie jest dla mnie obrzydliwe. Nie wiem dlaczego, Mam jakieś przewrażliwienie. Może z tego samego powodu nie mogę słuchać właśnie ciężkiej muzyki. No nie każdej, ale są takie, przy których nie mogę. Mam bardzo podobne uczucie, co przy jest. I nie umiem. No, dobrze klnięciu jest, jest klnięcie, kiedy jest dużo r. No nieprawda, bo po hiszpańsku perro to jest pies, a wcale to się nie klnie. Perro. No Myślicie, że Blanka jak mówi perro, perro, coś tam, coś tam chodź do mnie perro, to klnie? No nie klnie. No. Nie wiem, jak się klnie po hiszpańsku. Jeszcze przypomnę, że Blanka tu jest. Blanka, Blanka. Pamiętajcie o Blance, będę ją przypominał. Blanka. Kim jest Blanka? Blanka... Blanka jest dziewczynką dziesięcioletnią z Meksyku, z, z, pod, z koło Oaxaca, miasta. I, I po co ja ją o tym mówię? Bo odwyk ją sponsoruję. Jesteśmy sponsorem Blanki. I Blanka dzięki temu może się uczyć, może sobie żyć w jakichś lepszych warunkach. Przede wszystkim się uczyć, wiecie? I może ma okazję spotykać się z ludźmi, którzy jej mówią o takich fajnych rzeczach w życiu i o Bogu też przy okazji no. o tym, żeby, że warto się uczyć, to się przydaje że jest wartościowa, że komuś na niej zależy i też bycie sponsorem na tym polega żebyśmy, żeby ona wiedziała, że ktoś o niej myśli, że komuś na niej zależy i ja właśnie teraz wyślę do niej ten taki, taką karteczkę, nie taką inną trochę ze swoim zdjęciem gdzieś tam nie wiem, wysłał zdjęcia kogoś innego to później wyśle zdjęcia kogoś innego was, was też no i właśnie, i odwyk to jest takie nasze odwykowe dla stałych słuchaczy, żeby oni też wiedzieli, że jak ktoś daje na odwyk to, to leci do blanki część z tego i to jest fajne, bo pomagacie naprawdę komuś, jakiemuś tam dziecku które naprawdę by inaczej nie miało jakiegoś no, znaczy, no byłoby skazane na to co ma nie? No, jak, jak się kto urodził tak ma a ona dostaje bonusa i mam nadzieję, że to wykorzysta w życiu. I na pewno będzie pamiętać o tym. Na 100% będzie pamiętać o tym, że gdzieś jakiś odwyk z Polski sponsoruje Blankę. Że jej pomagało to, że gdzieś są tacy ludzie. Bo wszyscy, wszystkie te dzieci tam z tej firmy, znaczy tej firmy, no, te, co, co, co mają tych sponsorów, nie? To właśnie to strasznie na nich wpływa. No, dobrze. I ja wiem o tym, bo ja tak samo... Yy, przeżywałem podobnie to, no, że ja już byłem trochę starszy, nie? ale jak pamiętam przy Amerykanie też przyjechali do Polski, ja byłem w takim obozie i, i ten kontakt z nimi miał taki wpływ na moje życie pieroński, że ja, że mnie potrafiło to wy, wyprowadzić z tego marazmu polskiego, jeszcze w tamtych czasach bo takie, no, takie późny PRL i, i wczesne po PRL-u. Ale no, wiecie że jak się nas w Polsce wychowuje, że nie, że nie uda ci się, że nie ma sensu, że inni są lepsi, że zrobisz zawsze błąd, że ten, nie, i tak dalej. No, ale to nieprawda wszystko, jest po prostu taki styl wychowania obrzydliwy w Polsce i już, no i ona pewnie ma podobnie, no, pewnie się podobnie czuje, taka, taka beznadziejność przytłaczająca, nie? No, dobra. I co jeszcze daje? Co ja chciałem powiedzieć? Po co, że odwyk, co to? Reklama jakaś mówi Eli Gensis. Co reklama? O co chodzi? Jaka reklama, jaka reklama? Nie wiem. Idziemy spać. A ja chciałem pokazać wam tylko na koniec. Ehm. Aha, właśnie. No i po co jeszcze o tym mówię? Po tym, że zachęcam. Jak ktoś ma trochę kasy, kasy więcej. Nie trzeba im jakoś dużo, bo to tak naprawdę to na polskie pieniądze to się nie dużo jej płaci. Znaczy tej, ta, tej firmy compassion.com. Niedużo się tam daje. Co miesiąc się daje. Tyle samo. nie? Można trochę więcej, jak ktoś chce. Ale to dla tych ludzi tam to naprawdę robi wielką różnicę. No, więc jak ktoś ma trochę, to zobaczcie, jak to jest pomagać komuś, mieć pod opieką jakąś, jakieś dziecko gdzieś tam na świecie, nie? życie, że no kurde, to jest coś, coś niesamowitego i to chciałem wam powiedzieć i zachęcić, żeby wejść na stronę na przykład www.compassion.com i jak masz trochę, to to też sponsoruj kogoś. Why not? Sponsoruj. Przydaj się komuś. Bezinteresownie. Zobaczcie, jakie to fajne uczucie jest. Ateistom też polecam. Chociaż nie wiem, czy akurat tą stronę, bo, bo Compassion.com to jest chrześcijańska organizacja akurat, więc... Ale są inne. Jak ktoś chce, to pewnie jest ateistyczne też. Dobra, koniec. I chciałem powiedzieć, że... E, dadam, że jeszcze panią, którą w ostatnim odcinku odwyku na koniec puściłem, to puszczę jeszcze raz. Jest to pani Gaz... Pani Gaz Pani Gaz zostanie tutaj na koniec prawda? przesłanie Pani Gaz zaprezentowane po to, żebyście mogli docenić jakim fajnym programem jest odwyk i czym się różni odwyk od takiej Pani Gaz no i to będzie po tym dobranoc już małe mam nadzieję, że to zadziała bo tutaj chciałem pokazać uwaga więc to był jeden z odcinków Pani Gaz która odpowiedziała na maile nie na maile, na maile pewnie też i na komentarze, które jej ludzie pisali po tym jak ona to takie prorokowała o tym, że w niebie wszyscy będą po polsku mówić mówiła i żeby się uczyć polskiego bo będziemy uczyć potem cała ziemia, to będzie oficjalny język ziemi i że Jezus mieszka w Polu aktualnie i ten, jego królestwo będzie potem po wydarzeniach nie wiadomo jakich ale będzie, że bardzo rozrywkowa pani, ja to puszczę bo to lepsze niż Gracjan Także chodźcie, czekajcie, gdzie coś zrobiło? A, Ła, nie tak guziki. A, Jezu, daje się, daj, Pani Gaz, Pani Gaz. Uwaga. Pani Gaz, na koniec, na dobranoc. Przesłanie prawdy, Pani Gaz. Jest. Słuchajcie tego. Tak. Mów, Pani. Pani Gaz, mów, Pani, nie pokazuj Pani, kurde, obrazków, tylko Pani mów. Pani Tiara. Przesłanie pod tytułem, Puknijcie się w głowę. Przesłanie prawdy moje, Tiary Elżbiety Gass. Moje. Puknijcie się w głowę. Amen. Puknijcie się w głowę. Najlepiej weźcie dużą patelnię, aby mocno zabrzmiało. Echo Puknięcie. Amen. Weźcie sobie, obejrzyjcie filmy na YouTube. Macie na YouTube. tu bardzo dużo z całego świata. Wszystko się wypełnia. A wy stoicie nad przepaścią i się śmiejecie, wyszedzacie, wy zaraz tam wpadniecie. Czy dalej chcecie się okłamywać? Wreszcie zrozumcie, że prawda i czas apokalipsy już nastał, a wy się wybieracie w przepaść? Nie chcecie słuchać, jak bardzo niebezpiecznie dla was nad przepaścią, ale to wy musicie się wysilić, aby to dostrzec. Natychmiast trzeba uciekać stamtąd a jedyna droga to rozwój duchowy. A tak będziecie mocno doginani, aż zrozumiecie. Wszystko, co piszecie, te wasze komentarze i oceny dotyczą tylko was samych, bo nie życz nikomu tego, co tobie niemiłe, bo to, co dajesz, to ciebie, do ciebie wróci spotęgowane. Pokazujecie sobie, gdzie jesteście, jak żyjecie. To wszystko jest wokół was To, to wasze wibracje są takie wibracje. Jak wasze komentarze I wstydźcie się sami za siebie A jest za co się wstydzić za Stoicie pani po uszy w błocie tego. I błotem rzucacie do momentu Kiedy bezpośrednio was osobiście Dotknie nieszczęście mhm. Wtedy dopiero wołacie o pomoc I mówicie ja jestem dobry do Mnie dotknęło Gass. niesprawiedliwie Zawsze energie wracają takie Jakie mhm. się wysyła więc dobrze poczujcie, co do was wróci, zanim coś napiszecie, abyście sobie sami nie wyrządzili krzywdy. Każdy tak. musi sam z tego wyjść. Nie może być inaczej, Puknijcie bo prawa Pana Boga obowiązują każdego, czy On wierzy w Stwórcę, czy nie. Nie ma lepszego ani gorszego dla Stwórcy. Wszyscy kaza. są tacy sami. Każdy ma równe szanse. Sami sobie tworzycie swoim działaniem Bicz Boży. Bicz Boży, każdym bo. wypowiadanym słowem. Piększa dupa. Teraz Macie życie. przekazywane słowo Stwórcy. To dużo jeszcze, nie to długo przyjąć będzie. bez dyskusji. Bez i dyskusji, prawa w Stwórcy w swoje ziemskie życie. Wy pani Gast, bez Wy przecież dyskusji. Występujecie przeciwko samemu Stwórcy i musicie się określić, czy wierzycie. W Przypomnę, tymi komentarzami występujecie przeciwko te wasze śmieci, bo. bo nie da się ich pokazać światu. Nie toleruję ciemnoty i, te, i ciemnych kamerów. Teraz powiedziała, dlaczego wywala komentarze ludzi. ludzi. Dlaczego w was prawda wzbudza takie negatywne emocje? Bo... Dlaczego denerwuje was <śmiech> dlaczego? słowo Pana Boga? Czyli Elżbiety Wasze Gaz. Wasze komentarze inaczej? utwierdzają mnie w przekonaniu, że wybrałam właściwą drogę. No proszę. Musicie pokazać swoje prawdziwe oblicze, jacy jesteście, co w sobie nosicie i jak nisko upadacie. Brniecie w dół bezpowrotnie, no. choć wydaje wam się co innego. Zgubia się w tekście. Musicie to wszystko przeżyć, przeżyj doświadczyć na sobie, żebyście wiedzieli, jak mocno zgłądziliście. upadek. To się powtarza troszeczkę. I no. przeżyty do samego końca. Tak jest. Nie macie okay. o tym, co mówię, żadnego pojęcia Nie mamy. Ale to wasza wina Bo całkowicie zapomnieliście ludzie O swoim duchu A to oznacza, że zapomnieliście o sobie Czyli Tracicie czy... szansę na rozwój duchowy o, Zamieniliście ja. czas przeznaczony na rozwój Na no. gry, zabawy, Na oglądanie, wesołe żarty I picie alkohol picie Bez umiaru bez umiaru piwa. Rozum wasz tutaj bardzo rozwinięty Nie no. dopuszcza ducha sam rozum nie wierzy, jak upadnie wasze gestomaterialne ciało, to jak, rozum jakie? upadnie razem z ciałem. Zostanie tylko duch. duch. Prowokują do rozwoju każdego spotkanego ducha, a wy wybieracie. Pani duchy Każdemu spotyka. Każdemu trzeba dać szansę, ale to wy musicie zrobić pierwszy krok. Aby słowo ja robię ten zagrało, krok przecież, puszczam panią, prawda? To tutaj. tak niewiele w całym panią bycie duch. Gaz. tu na ziemi. No. Tak ciężko wam... Pani coś o tej patelni powie rozumieć. jeszcze. Logicznie pomyśleć lub odczuć uczucie. Lub puknijcie się w głowę. Stwórca głowy. już nie czeka. Najlepiej Czas weźcie wina, dużą patelnię. A wy myślicie, że jesteście tacy dobrzy i wspaniali. A ja wam mówię, że jesteście no. duchowo martwi. No. Ani dobrzy, ani źli. Po prostu to was dobrze mówię akurat. Zasilacie lej rozkładu. Lej nie rozkładu zasilacie. Słowo wypala ciemności systematycznie. To trochę Koma, już nużąca jest ta pani, a strasznie dużo Dlatego gada. was ciemność. To są ostatnie konwulsje ciemności. No, tak, to ostatnie tak. drgawki upadku. Dobrze, ciekawe, pani, pani tyle musi gadać, bo dostała parę kół. złych komentarzy Myślę, na się, YouTube. Wam się no. Rozjaśni. I wtedy zobaczycie, gdzie staliście i co z... to jest i pani jest głupie tu na ziemi. Albo zrozumiecie swoją szansę i otworzycie swoje serce no. naprawdę. No, no. Przekazując słowo stwórcy wiem. Że dotyka o, dokładnie tych, którzy mają słaby punkt. To punkt pięta G. achillesowa wasza. Im um więcej krzyczycie i przeklinacie i was to denerwuje, no. tym większy problem macie ze sobą. A jak nas to wasz rozśmiesza? O tym wie, ale wasz rozum nie dopuszcza nie tej informacji do waszej świadomości. A, duch wie, a mózg nie wie. No, także pani gaz Elżbieta była pod, przesłanie prawdy pod tytułem Puknijcie się w głowę. Elżbieta gaz przed państwem. Aż normalnie czytam komentarze i chcę zobaczyć, czy pani czy to kogoś, e, prawda, jakieś rozrywki tutaj dostarczyło, czy nie. No, jakoś niedużo się widzę, śmieliście, ale... Na, na www.odwy.com przypomnę jeszcze nowy, nową, nową rzecz tutaj robię, tworzę ja, ja Martin Gaz robię, tu gaz nowy, że na blogi, blogi, jak ktoś by chciał, to postanowiłem zrobić jeszcze, żeby na Odwyku były takie różne blogi, blogi, blogi. Po prostu takie małe blogi, blog, blogusie. Nie jakieś szczególnie skomplikowane, ale pisać można i komentować też, więc blogi można mieć w domenie odwyk.com, jeżeli ktoś chce i tylko takie na temat, wiecie? No, no, nie muszę na przykład blog ateisty, czy tam okiem masona, ja nie wiem, jak to tam kim jest, byleby fajnie pisać, powiem, tak, i no, no. więc yy, dlaczego ktoś miałby zrobić w domenie www.wodwy.com? No po to, że tam już są ludzie, którzy są zainteresowani mniej więcej tematem i się spodziewają czegoś takiego mniej więcej żywego, takiego ludzkiego, bez jakichś oskarżeń, bez promocji kościołów. No, więc jeżeli ktoś takiego coś chce to ja zapraszam, ich do mnie napiszę, że jeżeli chce prowadzić bloga, bo, bo coś tak by chciał. No. Zna odwyk.com przypomnę. A teraz jest Aliktusa blog, tylko na dole. Można zobaczyć na dole, jak się zjedzie na dół strony www.odwyk.com, że jest tam taki kwadracik i tam trzeba kliknąć. A ja to będę jeszcze rozbudowywał. To ja sobie idę, dobranoc wszystkim powiem dużo ludzi dzisiaj, było, nie, nie tak dużo bo ostatnio było strasznie dużo ludzi i, i było gorzej myślę, że jakiś limit dzisiaj w nocach na odwyku powinien być do do 100 osób maksymalnie maksymalnie w, łącznie, którzy słuchają audio i wideo już yy, tepem ja dobranoc jeszcze raz i zapraszam na noce na odwyku co tydzień w środę, północ, czyli o 11:00 po prostu w nocy i mówiłem ja Martin Lechowicz a jak ktoś chce coś więcej albo skomentować to na jej no, jak się to wydaje wam przydatny taki odwyk to jest szansa, że innym też może być przydatny, więc wiecie, jak macie znajomego i ktoś tam szuka, chce pogadać to dajcie mu adres, łatwy adres krótki, zapamiętajcie o to odwykom daje biedronkę tak. na koniec Dość. dobrze, to będzie piosenka Ogonkiem. A ogonkiem? A I A zając fuczane